Witam, Fantasmagieria podcastu grach komputerowych i konsolowych, odcinek 278. Ja nazywam się Dachman i ze mną jest Piotr Kuldanega K. Kuldan, Kuldan. dzień, dobry wieczór wszystkim. Zastanawiam się, pomylisz i powiesz i ze mną są, ale widzę, że profesjonalizm to profesjonalizm. Dokładnie, przecież jesteśmy w tym samym studiu. A to, co właśnie słyszysz? To, to Dźwięk blisko. To dźwięk <głos> pieniędzy, który, które dostaliśmy od EA za pierwszą w Polsce i oczywiście pochlebną recenzję e, Titanfall. Więc e, wiesz, później się podzielę, prawda? No, Przysieźmy mi fakturę, wiadomo, że tak, liczymy. Pamiętaj, e, Luksemburg e, wystawia. E, no tak, to jest chyba temat najważniejszy, ale ja pomyślałem, że zaczniemy od e, równie istotnej rzeczy, Właśnie, nowy sezon ma serial House of Cards. Tak, zaczął się w weekend, chyba, czy to przed weekendem. Czy już widziałeś drugi odcinek tego serialu? Nie, nie widziałem jeszcze nic. Ha! W drugim odcinku tego serialu, uwaga, spoiler! Główny bohater, którego gra Kevin Spacey, siada na ułamek sekundy na kanapie przed telewizorem. Włącza God of War. Jak się nazywa ta gra? A session? No to najnowszą część. I oczywiście nie może zagrać w Godowora, bo nie ma połączenia z internetem. O, to ciekawe. Oczywiście chciał zagrać w multi, jakby ktoś nie wiedział, bo ta gra ma single, ale nasz twardziel, ale kogo? on nie gra. Dokładnie, on nie gra w single. Wiesz, to trzeba być idiotą, żeby kupić Godowora, żeby grać w single. w tą grę. Wiesz, wiesz. Ja się mu nie dziwię, że on po prostu tak na to patrzy. No, ale... Hardko. I co, problemem no, jest to, że mu internet? No, tak, no. Wiesz, musiałbym Ci zdradzić fabułę, musiałbym Ci powiedzieć, że on jest tam wiceprezydentem i, i że Secret Service, ze względu na to, że e, nie można mieć o, prawda, jakiegoś niekontrolowanego połączenia z internetem, nie pozwalają korzystać z PS chyba, n Network. No, Sony ma jakiś układ z Netflixem, bo jako producentem serialu Netflix, bo w pierwszym sezonie też był Czy e, tak Vita no. się pojawiła dla odmiany. Tak, ale to, to jest jedno, ale tam jest dużo dużo w ogóle w tym serialu produkt placementu, tak zwanego. Nie ma się co dziwić. No nie ma się, dziwić. No, to nie to nie ma się dziwić. co dziwić. No, tam jest na przykład reklama Stella Piwa, Stella Artła. I to taka, znaczy, tak długo, zdaniem, długo ten... blisko, blisko jej do poziomu tej reklamy warki, nie? Z operacji samą, ale <śmiech> Słuchaj, ciut subtelniejsza jest. Tak długo, jak długo Produkt jest jest wpleciony jako tako w serial, dla mnie nie, miał, nie mam z tym problemu. Natomiast to, to zobaczyłem kiedyś kompletnie przypadkiem w... Któreś z polskich telenoveli, to nie wiem, czy to był Klan, czy tam jakkolwiek. Załóżmy, że to był Klan, bo to najbardziej popularny. No, zawsze że oglądasz, 3, nie? 3, no, zawsze, codziennie. Trzy czy czterominutowa scena, cała jedna scena, która polegała na tym, jak to jedna pani, drugiej pani tłumaczyła, jaki jak ten bank konkretny, który tam był, nie pamiętam, jest saibisty, jako ma stronę internetową, jak można robić przelewy przez tą stronę, jak wszystko jest super. Zobacz, tu wchodzisz Widzisz ty, wiedzisz, wchodzisz przecież, bo ty, jesteś, stronę, ja w, ty jesteś bardzo podejrzliwy. Ja ci tu muszę przerwać, bo wprowadzasz zamęt. To nie była reklama. To był, coś, to był, to był walor, walor edukacyjny tego serialu, naprawdę. Wiele starszych ludzi obawia się internetu, nie rozumie go, myśli, że tam czyha samo zło, a dzięki takim serialom ten wspaniały wynalazek jest przybliżany starszym osobom, i dzięki temu też y, po obejrzeniu tego klanu może iść na przykład do wnuczka. Wnusiu, by mi o co chodzi w tym Inteligo, o co tam chodzi i tak dalej, nie? Tak to chyba wygląda, prawda? A nie, od razu kryptoreklama. Nie no na pewno masz rację. Na pewno to jest dbanie o potrzeby tutaj starszego. No cieszę się, że, sposób... że sprowadziłem cię na ziemię, no. Tak, tak. Nie, nie dostrzegłem tego czwartego dna w tej sytuacji. Hmm. Bo ty, tak, ty taki podejrzliwy jesteś, tak myślę, wszędzie że on, widzisz. Myślę, że... że oni powinni pójść dalej i na przykład jeden odcinek mógł być całkowicie poświęcony wszystkim formalnościom, które trzeba zrobić, żeby pójść do tego banku i założyć konto. To byłby przełom wobec. Ja myślę, Taka że w 20, gdybyś 20 minut, oglądał... produkcja... yy, Tak? No, 20-minutowa instrukcja tego, jak właśnie idziesz do banku, jakie dokumenty musisz ze sobą zabrać. Przy okazji pokazana lista oddziałów w całym kraju z wymienionym <grym> adresem i telefonem kontaktowym. To jest <grym> kuszało w polskich serialach, słuchaj. To jest... Ja sobie tak myślę, że wiesz, jak w przygodę RPG I masz zdjęcia e, tych lokali ZUS, żebyś wiedział do którego pałacu masz iść, nie? Wypełnić tam różne te... <grym> <grym> <grym> Już to jest Dobra, szklany pałac, a to jest pałac złota, a to jest ten marmurowy. No, ja e, słyszałem e, ciekawostkę przez to, że socz jest na fali. Słodzi. E, Słodzi. nie wiem, czy to, to jest prawda, czy nieprawda, ale jak wiesz, Justyna Kowalczyk zdobyła złoty medal z kontuzją. No i w piątek wyskoczyła mi informacja na na, na Fidzie, że w jakimś oddziale ZUS człowiek, który miał złamaną nogę, został mu uświadczeniem, który urzędnik nie. skomentował. Nie, nie, nie, czy nie znaczy czy ja słyszałem słyszy, tę historię troszeczkę inaczej. Ja myślę, że ona jest chyba mniej... To oczywiście wprowadzasz ludzki element. No nie, tam nogę w ogóle. To jest stało, rozrywkowy. Ja samochodem, w... zrobił ten, skok przez płotki. Z tego, co słyszałem, to było coś chyba ze złamanym palcem. Tak, znaczy u nogi, więc... ale palcem u nogi bo to, o to chodzi. No to niech nie będzie nogi, no. Ale zobacz. no Zresztą mamy takich sportowców, którzy za albo o wszystko, albo o nic, nie? Cztery złota, bo oni się nie poddają. Oni. Polacy nie uznają kompromisów. Albo 4, złoto. 4 albo, złota to, wiesz, to chyba jest lepiej niż przez ostatnie 20 lat na Olimpiadach Zimowych. <laughs> znaczy najbardziej to mi żal małysza, nie? No, był też taki filmik, który się pojawił, jak to. Eee, właśnie Sto zdobył pierwszy złoty medal i Małyś tak siedział i miał taką strasznie smętną minę, jak patrzył na telewizję. i tak. Mi ja się wdech, wdech, że, że znaczy ja nie wiem, ja musiał zobaczyć na przykład rekordy Stocha i rekordy Małysza, nie? który jest lepszy, wiesz, tak więc matematycznie. A, a później muszę właśnie bym... Jeszcze disclaimer dodać, że jestem całkowitym ignorantem, jeśli chodzi o sport i właściwie się nie interesuję i tylko i wyłącznie to, co jest trąbione przez 10 razy w ciągu dnia z radia i z telewizora do mnie dociera, więc o złotych modalach to... wiem nie dlatego, że siedziałem z zapartym tchem przed telewizorem, a dlatego, że no, nie da się tego nie wiedzieć. Nie widać. ma abonamentu telewizyjnego, to nie oglądasz. Nie, nawet, ale no, może płacę, <słuchaj> to jest oczywiste. Ale, ale nie, bo jest kwestią właśnie tych transmisji. Ja na przykład jako Polak nie mogę oglądać polskiej telewizji za granicą, więc ja nie mogę na przykład obejrzeć sobie tych wzruszających momentów dzięki TVP.pl. A nie, bo, nie ma jakieś tam TVP HD? Bo tam... wiadomo, że po prostu oni czyhają. Oni czyhają po pierwsze na, na tych wszystkich ludzi, którzy z zagranicy, tych Niemców, Anglików, Francuzów, którzy po prostu chcą się wbić na TVP.pl i oglądać po prostu polskie transmisje. Więc trzeba zablokować od razu. A drugie, to jest to, co mnie naprawdę wkurza, to jest ten Olympic coś tam, coś tam, konsorcjum, syndykat, mafia, ten komitet olimpijski, który jest jak FIFA, nie? Oni, oni ustawiają, kto może być tam, kto nie, jakie firmy oczywiście zapłaciły za reklamy, które nie. Mał Słyszałem tę historię z Małyszem, że Małysz nie pojechał do tego, dlatego że on jest sponsorowany przez Red Bulla i on ma tak podpisane, że gdziekolwiek się nie pojawi, nie? To on musi mieć coś napisane w Red Bull, Nie? Na mhm. koszuli, tam, na, na, na, gaciach, nie, tam, na majtkach, byliście gdziekolwiek, idzie na plażę, no nie, choćby miał tylko slipy, musi być napisane Red Bull, nie? No tatuaż na, na cielę, No i on po prostu nie mógłby chodzić po Sochi, Słoci, bez, bez, tego oczywiście. Więc, bez, bez, bez reklamy sponsorami, co nie kusili go. No, a tak swoją drogą, jakoś tak, jeszcze prawo tego występuje, patrzył i, i smętnie klaskał. Jego koszula wyglądała jak jakiś billboard autentycznie, to był dosyć przykry widok. Ale to było z 8 słuchaj, log różnych firm. Ja ktoś, rozumiem oczywiście... Jak, jak ktoś mógłby mnie tak dalej, sponsorować, ale... wiesz, podcast, ja bym obkleił się tutaj, stary, no Cały, usta byłem w, w vlogu jednym. Titanfall, 11 na 10. Co nam jeszcze wychodzi? Thief, gra roku. Dawaj, jakiś tytuł wymień jeszcze. Ojejku, dzisiaj, znaczy w tym tygodniu wychodzi... PlayStation 4, i, najlepsza konsola. A, Xbox Second One. Son. O, proszę bardzo. Tak, Second Sun. Nie wiem, jakiś slogan trzeba wymyślić second Najlepszy son, syn, jakiego grzy. nigdy nie miałeś, a zawsze chciałeś mieć, nie? No, jeszcze mamy niedługo... Na M, Metal Gear Solid. O, Metal Gear Solid. Najlepsze półtorej godziny twojego życia. Tam oj tam, oj tam, tak strasznie hejtujesz, ojejku. No nie hejtuję, nie hejtuję. Zresztą wiesz, ja jestem wielkim fanem Metal Gear Solid. <laughs> nie, co? Mnie bardzo ironicznie to miało zabrzmieć. Nie, no ja oczywiście yy, się śmieję, ja doceniam po prostu... Yy. Zastanawiam się, co ja doceniam. Nic nie doceniam. <grych> Kursz, to ja nie zawsze powtarzałem, które gry mi się z serii Metal Gear Solid podobały i one jakoś się nie nazywały Solid, tylko Acid. I były na PSP. I, I były strategią, którą z wykorzystaniem kart. Tak, stary. Uwaga, bo to będzie kolejny spoiler. Uwaga, zatkajcie uszy. Ludzie, którzy chcą jeszcze zagrać tę grę na PSP, grasz tam z ale to jest klon Snake'a. No ba. I, ale to klon klonu. No, to jest sklon, sklon na sklonu, bo to przecież klony były, no to w ogóle. Wskazanie w, w mm, głębiny fabularne MKS-a to jest dosyć grząski nomen, no, no, temat. Znaczy mi się wydaje, że Kojima idzie z, tak jakby z otwartymi rękami Wiesz, słuchajcie, 40 godzin filmików, komu to potrzebne? Ja tutaj mam 2 godziny filmików i 5 minut rozrywki. Płaccie jak zboże. <satement> znaczy, szczerze mówiąc, to akurat mi nie przeszkadza, co tam, co tam będzie, jak to będzie wyglądało, czy to będzie krótka gra, czy nie. Ja ostatnio mam tak mało czasu, że rzeczywiście doceniałbym takie gry, które byłyby wysokobudżetowymi, jednocześnie byłyby krótkie i tanie. Takie tak, do to 15 Najważniejsze Najważniejszy lat. byłby ten ostatni element, gdyby one były tanie. Tutaj masz rację. Znaczy, <śmiech> tak jak rozmawialiśmy poza podcastem, w kuluarach, to ja się W studium tak, przed nagraniowym. Studio przed Ja myślałem, że tak, że odkąd skończyły się wiesz, te, te wszystkie sponsorowane podcasty, nie, Sk skończyli płacić nam za recenzję, to też y, przestałem po prostu tyle pieniędzy wydawać na nowe gry. I w ciągu roku to ja może raz na, na miesiąc, raz na dwa miesiące kupuję grę jakąś y, w dniu premiery. No, chyba, że jest jakaś taka posłucha jak teraz, to wtedy i trzy miesiące mogę wytrzymać bez, bez nowego tytułu. A tak to, to moja biblioteka się rozrasta, po prostu jak. jak y, wata nasączona wodą. Nie, czekaj, nie wata nasączona wodą. Jak grzyby jak, po deszczu. Jak grzyby po deszczu, jak, jak zboże nasączone wodą. Po prostu mentalnie pęcznieje. Ja bo ja powiem, bo korzystam wobec, ze tak. wszystkich dobrodziejstw promocji. Tak. Czy na Steamie, to to nie urośnie wtedy. To jest ten tak, problem. po prostu rzucam jedziakami. Jestem jak, jak na weselu, prawda? Rzuca się tymi jedziakami. To wie, Gok, proszę. I oni mnie obsypują gramię, Ja tam tym, proszę. Lecą te miedziaki. I mam, i mam w co grać. I naprawdę. I teraz e, akurat e, tę grę miałem w swojej kolekcji od 15 lat, mam ją. I e, postanowiłem zagrać ponownie w Planescape Torment. To jest taka propos tego, że masz mało czasu na granie. To jest, bardzo ładnie się wiąże. <laughs> Powiem ci tak, że mam taką zaległą bibliotekę książek, filmu do obejrzenia i tak dalej, ale mówię, pod, miałem taką potrzebę, wiesz, zagrania w RPG, odgrania jakiejś roli, y, znaczenia czegoś. Znaczy bycia kimś, nawet e, kimś tak e, bezimiennym. I dlatego postanowiłem, że jednak to jest ten moment, zostać żeby zostać bezimiennym żeby... dosłownie. Tak, to, to jest ten moment, żeby znowu zagrać w Plainscape Torment. E, I muszę przyznać, że wciągnęła mnie ta gra. Tylko oczywiście, żeby ona wyglądała. E, tak optymalnie do, do dzisiejszych standardów, trzeba oczywiście wszystkie te poprawki, pacze fanowskie yy, zainstalować, mody, które nie tylko pozwalają ci na zwiększenie rozdzielczości, ale też poprawiają tam interfejs, mnóstwo błędów, więc powiem tak, zupełnie nie czuję, że ta gra ma 15 lat yy, i oprócz tego, że oczywiście tam jest więcej tekstu yy, pisanego maczkiem niż, niż tn, tych dialogów mówionych, tak, no to yy, muszę przyznać, że yy, jakby... Nie, nie mam jakiegoś takiego problemu, wiesz, jakby w, o kurczę, ta gra jest tak stara, że po prostu e, wiesz, mi się skarpetki i muszę po prostu, w, w, nie wiem, pić, co tam scenę jakiś kieliszek wódki, bo po prostu nie mogę tego znieść, co się dzieje na Nie, naprawdę sympatycznie. E, ty grałeś kiedykolwiek w Torment? Nie, to jest jedna z tych wielkich gier, które mnie zawsze minęły. Ja, ja w tamtych czasach katowałem Baldursa jednego i drugiego z dodatkami przynajmniej chyba z dziesięć razy, ale Torment niestety, nawet nie wiem czemu. tym myślałem, że jakoś nie wiem czemu, to hmm. minął. Ta wspaniała, cudowna, niesamowita polska wersja językowa. Z tak, tak, ja oczywiście tylko w, w Polsku. Tak, tylko w polską wersję gram, e, e, bo e, taką posiadam, generalnie. Nawet e, do tego, tak wszystko tam jest po polsku, że muszę mieć płytkę wrzuconą do tego napędu, bo tam jest to zabezpieczenie i tak dalej. Nie, te wszystkie patrze nie, nie, nie rozwiązały tego problemu, a, a wersja na gogu chyba nie, nie ma języka polskiego, więc e, no, jeśli chcesz usłyszeć te wspaniałe głosy, chociaż jest ich naprawdę niewiele. Ja byłem przekonany, że tam przynajmniej. Tak Moja pamięć oczywiście e, mi tutaj myląco e, odpowiadała, że tam będzie przynajmniej tak, nie wiem, jedna dziesiąta tekstu chociaż czytana. a no Z tu tej książki takich... przynajmniej jeden rozdział będzie przeczytany, tak? Tak, a tutaj nie, nie wiem, czy po prostu wtedy jeszcze nie było takiej dobrej kompresji, nie było tyle aktorów, e, chociaż e, tam aktorzy są, bo, bo słyszysz te głosy, no to... I to nie jest tak, że jakiś tam pojawia się głos, który tam 15 rzeczy odtwarza. Być może tak jest, ale ja nie mówię, że. ma te główne postaci każdy ma swój własny głos, piątkowy. No ale poza tym oczywiście tekst jest fantastyczny. Chociaż jak kiedyś rozmawiałem, czy tam chyba na wydrysach, mówił, że on, on nie czuje, że to jest jego opus magnum, ale wszyscy zawsze mówią, że to jest najlepsza polska lokalizacja. I ona ma ten taki bardzo specyficzny element. Że ona właśnie że ona jest piękna, niekoniecznie super wierna, ale, ale generalnie to, co wokół niej zostało stworzone. Czyli tłumaczymy wszystko: nazwy własne i tak dalej. Więc nie, nie zostawiamy jakichś angielsko brzmiących nazw, frakcji czy coś takiego, bo przecież tak trzeba, bo to jest angielska nazwa własna i tak dalej. Tylko po prostu każde słowo ma ma swoje tłumaczenie, niektóre oczywiście są nowe słowa, zupełnie specyficzne dla tego świata, dla, dla, dla tego uniwersum, jeśli tak można powiedzieć. I to, co też jest fantastyczne, to jest to język postaci, którym się przeczytają, bo nie każdy mówi piękną polszczyzną w świecie, Planescape, prawda? Są ludzie, którzy, którzy mówią zaciągając tam przez nos. To, to, to jest wszystko oddane w tekście. Naprawdę, bardzo fajne. Bo, dlaczego mówię tak dużo o tym? Dlatego, że to jest wręcz książka. Tam jest tak dużo tekstu, że więcej ja No niż, Chyba niż nawet gaz. ktoś, bo zazwyczaj ludzie robią takie rzeczy, spisał wszystkie teksty i wydał w formie, że tak powiem, drukowanej. I wtedy by... chyba było więcej. Na, na pewno kiedyś widziałem jakiś obrazek z scenopisem. Znaczy, y -hmm. to się nazywa, przepraszam, scenariuszem czy jakkolwiek się nazywa zostawienie wszystkich tekstów i to był jakiś taki potworna kniga Nie, to jest, to jest bardzo dużo, dlatego ja myślę, że jeśli ktoś ma y, wersję do, do RPG w, takich staroszkolnych z takim interfejsem y, które, wiesz, za ciebie nie myślą i tak dalej, bo tutaj trzeba kombinować, ja na przykład postanowiłem, że w tym razem będę grał magiem i to nie jest, jak to się mówi, y, buka z masłem to trzeba kombinować, wiesz, to jest, to jest świat y, AD&D się nie niemalę, tam jakaś tam wariacja, więc tutaj nie masz many, tylko wiesz, musisz się przespać, żeby zapamiętać te nauczone czary. Jak rzucisz ten czar, to go zapominasz i generalnie, zależnie od poziomu, to jest kilka, tylko kilka czarów możesz rzucić. A wojownik na przykład ma dużo lepszą sprawę, no bo ma ostry topór i on się tak nie stępia, wiesz, że trzy-cztery uderzenia i wiesz, po toporze tylko. No ale to jest, to jest ta specyficzna gra. No, naprawdę fantastyczna zabawa, wciągnąłem się, nie wiem, już chyba mam ze 20 albo i więcej godzin na liczniku, a, a dopiero a dopiero gdzieś jestem w tych podziemiach, w katakumbach, jeśli tak można powiedzieć. No, ci, którzy grali, to wiedzą, o co chodzi. Ja nad nie umiem tak, tak ładnie tego opisać, ale um, no, po prostu strasznie mi się podoba. I, i nawet powiem ci, że bardziej niż niż to, co wszyscy teraz grają, tak się tym podniecają, tak jak cytują ta, ta, ta gra. Niech spojrzę, jak ona się nazywa, bo już ciągle zapominam. A no tak, Titanfall. <grym <grym <grym Ty tam to Titanfalla. No, wszyscy graliśmy, którzy mogli... Znaczy nie, no właśnie to wszyscy, wszyscy, którzy chcieli mogli zagrać, bo beta zrobiła się otwarta. Znaczy ona była otwarta przez moment, dlatego, że generalnie jak była zamknięta, to można było wysłać prośbę do EA o udostępnienie właśnie e, gry w wersji beta Później się okazało, że ona jest już w wersji otwartej, to było tyle zgłoszeń, że automatycznie powiedziano: no, towaru, zamykamy i tak dalej. Więc ci, którzy zdążyli wysłać, e, czy zapisać się do tej bety, nawet jeśli wcześniej dostali klucza, no to dzisiaj mogli sobie odpalić rei. No to nie wiem, jak to powiedzieć, patrzę, czy znalazłem się w gronie tych szczęśliwców? No ja wiem, że już na pewno tak nie uważasz, skoro tak mówisz. Zresztą znaczy, e, grałem, z tak, że... tobą widziałem, jak lamisz, więc wiesz, to, to jest logiczne, czemu się to nie podoba. Słuchaj, to ty nosiłeś mi rakiety, a nie ja tobie, więc wiem. Ale nie, ale generalnie to. Jak można szybko scharakteryzować grę? No chyba nie ma takiej osoby, która nie widziała Titanfall, więc każdy ma świadomość, że to jest shooter, ale ja sobie tak pomyślałem, że jakbym miał scharakteryzować w kilku słowach Titanfall, to bym tak powiedział: dat 14, Mirror's Edge, Hawken z nutką Bioshock. Taką z szczyptą. O, a to jaka to szczypta? Bo szczypta akurat nie no wiem, chodzi to, o, o te moce, które mają y, nasi drodzy y, Tytani. Tytani. Tajtani. Y, choć, właściwie to chodzi mi o jedno, ta, to moc, która zbiera... Mocze, tak, tak zbiera zwane. te kule i je od, odrzuca. Tak wiesz, kumuluje. Zresztą sobie próbuję, próbuję, próbuję gdzie ja jeszcze to widziałem, bo to mi się wydaje, że to nie jest e, tylko w Bioshocku, ale w Bioshocku bo to ostatni raz, gdzie, gdzie, gdzie, gdzie taki plazmid był wykorzystany. I, i, i, to, I to tyle, no nie? A reszta to jest taka futurystyczna strzelanka bardzo ładnie zrobiona, bardzo e, bardzo mi się podoba po prostu to, co widzę, a o czym nie wiem, czyli e, te statyczne obrazy tych kosmicznych e, statków, e, z których następuje ten desant e, i tak dalej. No ale, Piotrze, to, to zanim powiemy o wadach tej gry, nie? zanim wystawimy ocenę i tak dalej, to powiedz mi, Dlaczego, dlaczego uważasz, że Titanfall jest grą wybitną? Albo dlaczego ci się beta podobała? Ta? No właśnie, bo to ciężko mówić, że gra jest wybitna, jak pograłem w nią już w betę trochę na dwóch mapkach i generalnie wyrażanie definitywnych opinii na podstawie e, trzech trybów gry i dwóch map, moim zdaniem jest... E, ja w grze pewnie mm, będzie, wiesz, cztery tryby i pięć mapek. No już oczywiście jacyś wspaniali panie rozgrzebali pliki gry i chyba będzie pięć trybów, z czego jeden nazywa się wyjątkowo dla mnie interesująco, czyli... E, Fiesta. Campaign Multiplier. Czyli domyślam się, że jednak będzie tam jakaś oś fabularna. Może, być może będzie to polegało na pokonywaniu każdej mapki po kolei. Z jakimiś katastanami, albo ekranami z tekstem pomiędzy. Ale podobnież być może coś takiego będzie do tej pory twórcy chyba przynajmniej. Czy, znaczy, okej, okay, ja nie wiem, bo ja do tej pory, do momentu jak zagrałem w Beta, miałem kompletnie wywalony na tej zamfola i totalnie, ale totalnie mi się nie podobało, nie interesowało mnie i, i, i, tak dalej. Jest ja troszeczkę odwrotnie. A? Po mhm. tym, jak y, przypadkiem w sumie zapisałem się do bety, dostałem kluczyk, więc jak już dostałem kluczyk, to wypadało go wykorzystać. No i jak odpaliłem w sobotę wieczorem, to wciągnąłem się dość mocno. To tyle mocno, że oczywiście ja nie wiem, jak bardzo to jest y, prawdziwe, bo rapt chyba tam trochę zaburza z tym czasem, mhm. ale teoretycznie pokazał mi dzisiaj 9 godzin przegranych, czyli w, tak naprawdę w dwie doby. Ty nie jesz, nie pracujesz, tylko łoisz w te Właśnie, gry. wiesz, ja odpaliłem betę w sobotę około godziny 12 w nocy, czy też wieczorem, sobotę na niedzielę. E, pograłem w nią trochę w nocy, potem pograłem trochę w niedzielę, pograłem trochę wieczorem, więc ja nie wiem, jakim cudem by się w Teraz, teraz się przyznajesz, tak, że grałeś całą noc, a, a mi mówiłeś w niedzielę, że masz kaca. Coś nie, no właśnie, ja nie wróciłem, wróciłem, wróciłem od brata i odpaliłem Titanfalla naturalnie, ponieważ nie mamy tak Xbox One tylko robiliśmy to na PC, to w moim przypadku musiałem wejść w ustawienie... Ale proszę Cię, żebyś w, wymawiał poprawnie nazwę tej konsoli. Łoniak? Czy x One. Ach, One. Xbox One. Tak. E... O no tak no, ale na PC Aha, tak, można grać rozumiem. też padem, więc jakbyś chciał w ogóle A, poczuć wiesz, się... Nie wpadło mi to do głowy jakoś, ale masz rację, można by spróbować. Tak Mógłbyś inaczej... się poczuć, jakbyś był, wiesz, tego. Tak czy inaczej, yy, mi się cholernie spodobał, i mam wrażenie, że on jest grom w stylu easy to play, hard to master. Bo jak pograsz trochę więcej i zaczynasz się, się zastanawiać nad tymi mm, możliwościami, które tam są, Zaczniesz to... studiować sztukę wojny. Tak, prawie. Oczywiście Ad wiesz, no, to, to może brzmieć trochę zabawnie w przypadku szybkiego multi, bo cokolwiek by nie mówić o Titanfallu, to jest to po prostu bardzo szybkie multi, gdzie dwie drużyny sześciosobowe walczą ze sobą w towarzystwie mopków na całkiem w miarę rozległych mapach. Oczywiście nie mhm. takim Battlefieldzie, ale nie są to jakieś klitki jak w niektórych mapach z Call of Duty. Mhm. Eee która mi się bardzo podoba. A jest to dla mnie dość ciekawe, bo ostatni multi, w który więcej grałem, to był Bad Company, część druga. Mm -hmm. I naprawdę czy, od tego czy... czasu żadne multi mi nie wciągnęło, czy... a ta beta z jakiegoś powodu nie jest dla mnie do końca jasna, dlaczego. Cholernie mnie wciągnęła. Czy znaczy ona ma kilka elementów, które powodują, że ona automatycznie... Znaczy, jeden element jest bardzo podobny, jak, jak było w Call of Duty, że ta przystępność, że nawet jeśli jesteś... W Call of Duty tak było, że nawet jeśli byłeś takim powiedzmy świeżakiem, żółte dziobem, to i tak parę tych kili mogłeś zebrać, bo tam dosyć łatwo było kogoś ustrzelić, mimo że powiedzmy generalnie było kilka takich hardcore, że zawsze rządzili na, jakimś tam, na na jakiejś mapie, to ty nie, nie czujesz się jakoś tak, jakoś tak jak, jakbyś był jakiś najgorszy na świecie. I to yy, no jakby dawało ci takiego powera, nie? Tak, o kurde jestem zajebisty. I yy, w ten fall podkręcili to znacznie, bo dodali boty, które są dużo łatwiejsze do, do zabicia, i to powoduje, że czujesz jeszcze bardziej taki podekscytowany tym, co robisz, jeszcze bardziej zmotywowany, jeszcze bardziej masz takie przeświadczenie, że jesteś w ogóle geniuszem tej gier FPS. Chociaż powiem tak, że jak słuchałem opinii ludzi, to wydawało mi się, że to już w ogóle jest tak, że oni stoją, te boty stoją przed tobą i, i tylko czekają, aż je one nie, generalnie nie, są dużo duże, łatwiejsze. Duże jest to nadużycie, tak samo jak jeżeli na YouTubie zobaczysz filmik z użyciem tak zwanego pistoleciku automatycznego, to wydaje się, że ta gra w ogóle staje się jednym długim kutelem, gdzie naciskasz guzik i wtedy twoja postać zabija 16 nie, nie. przeciwników naraz, a w grze jest zupełnie inaczej, a zabicie kogoś gracza, czyli zwanego pilota z tego pistoleciku jest prawie, że niemożliwe. On po prostu za długo namierza, to jest tak. właśnie ten problem, że to świetnie wygląda to na... Tak, że to świetnie wygląda na, na, na, tam w, w tym trybie insurtażowym, na filmikach, gdzie to tak wszystko pięknie wychodzi, ale jednak koniec końców taka typowa broń, gdzie pokazujesz gdzie szaleje, że tam, tam i tam pocisk leci, to jest jednak najpewniejsze rozwiązanie. I drugim elementem, który miał, ma wyróżniać, jest oczywiście tych elementów, to jest ten element, ja to tak nazywam parkour. Czyli biegamy po ścianie, odbijamy się, robimy double jumpy, mamy jakieś jetpacki, więc jakby ta gra, oprócz tego, że się dzieje w poziomie, to nawet też się dać jakby w, w, w pionie. Ale zauważyłem jedną rzecz, bo ja na przykład dużo gram w Battlefield 4, relatywnie dużo. W porównaniu na przykład do tego, co grałem w Titanfall, no to w, nie była ziemia. Ale nie jestem jakimś graczem, który ma tam, nie wiem, 300 godzin i tak dalej. Ja sobie po prostu czasami tam na godzinkę, dwie, co któryś tam wieczór odpalam e, Battlefield 4 i akurat w Battlefield, właśnie tym najnowszym jest mnóstwo takich fantastycznych map, które mają e, no i nawet ta, ta nazwa się z tego bierze, ten Revolution, nie? Że mają kilka po prostu poziomów, gdzieś jakichś zakamarków, e, przejść i tak dalej, labiryntów i to jest fantastyczne. Jakby nie musisz w tej grze biegać i odbijać się po ścianach, wiesz, od, od, od, odskakiwać gdzieś, łapać się krawędzi i tak dalej. Znowu w Titanfall to wszystko jest, ale w, w, czasami w ferworze walki, to oprócz tego, że chcesz się na przykład gdzieś dostać na jakiś wyższy budynek, to jakby to się mało przydaje, że to jest fajny gadżet, fajny bajer, no nie, że ja to mogę sobie być od ściany, się odbić tutaj ściany i tak dalej, gdzieś wejść szybciej na budynek, ale generalnie, y, kiedy dochodzi to do czego, to jednak, y, wiesz, lepiej stąpać pewnie po ziemi i mieć karabin nowy y, wyciągnięty, niż bawić się w jakieś takie bieganie i... i, i i wystawianie się na, na łatwe nie nie oczy. Moim odczycie. zdaniem tutaj to jest ten element hard to master, bo ludzie, którzy się nauczą dobrze wykorzystywać ten, ten, to mo te możliwości, będą yy, dużo trudniejsi do zabicia niż taki, który idzie wprost. Zresztą znaczy nawet mi już się udało zacząć kombinować jakieś tam kombinacja. Jedna z tych mapek jest taką mapką mocno miejską. To kiedy biegniesz prosto na Titana, czy tam Tytana, robisz sobie szybkiego ten przebiegnięcie po ścianie, odbijesz się i wskakujesz mu na plecy i walisz mu prosto w głowę z pistoleciku, to naprawdę daje to te poczucie tej, tej, tej, tego poweru. Mhm, I wygląda przy okazji to kozacko. Tak samo jak jakieś motywy, dzięki którym nagle szybko znajdujesz się za przeciwnikiem, który w ogóle nawet nie ma pojęcia, co się dzieje. Więc to będzie element, który dla graczy tacy, którzy podejdą i pograją, bo znają, że o fajne, mogę robić double jumpy jak w platformówkach, ale zajebiście, a dla osób, które będą tą grę katować, będzie to jeden z możliwych taktyk do wykorzystania. Znaczy na, na pewno, znajomość ale... map, dzięki czemu nagle, dajmy na to, masz budynek w którym w trybie Domination, jest mhm. punkt do zdobycia na trzecim piętrze, normalnie ktoś tutaj będzie biegał po schodach, ktoś to mnie obczajać te kombinacje, z dwoma skokami nagle znajdzie się od razu przy tym punkcie. Mhm. mhm. to będzie zrobi... robił różnicę. Bim me up, scopi... Scotty, i już jest, ale yes. znaczy, w ogóle graficznie, ja to wspomniałem, że, ona, że gra bardzo ładnie wygląda, tam futurystycznie, dynamicznie, ale strasznie szybka, to po pierwsze. Czasami jest bardzo ciężko zorientować się, co się dzieje. Przeciwnik może przejedz koło ciebie, ty nawet nie wiedziałeś tego, że on przebiegł koło ciebie, bo, bo gdzieś się obracajesz z prędkością światła. Yy, też yy, przynajmniej te kilka map, które na początku grałem, nie wiem, czy tam, czy tam na przykład mgła jest czymś stałym, czy losowym, ale niektóre właśnie efekty świetne tutaj powodowały, że było takie mleko, że sami nie było nic widać, że było naprawdę podchodzić gdzieś blisko, wiesz, nie wiem, jakby gra wymuszała na tobie, żebyś jednak nie czaił się gdzieś tam i z daleka nie strzelał, tylko jednak jak najwięcej właśnie gdzieś biegał, szukał, wskakiwał na jakieś różne barierki i tak dalej, podchodził do przeciwnika, no bo wtedy na przykład jesteś w stanie, nie wiem, mieć większe szanse na na jego zabicie, niż gdzieś tam próba wypatrzenia go właśnie w tej mgle i tak dalej, No nie, zresztą ten silnik, jeśli to jest Source, on bardzo ładnie wygląda jak na Source, chociaż ja jestem ciekawy, jak, jak będzie gra wyglądała w ogóle ostatecznie, no ale. To jest jakby na inny temat. Po prostu dla mnie, wracając do tego, co powiedziałem, po prostu na razie wszystko tak szybko się dzieje, że rzeczywiście trzeba kilka godzin poświęcić co najmniej na to, żeby że wzrok ci się przyzwyczaił. O, Damianie, tak nie powiem. bójmy się tego powiedzieć. Po prostu starzejesz się. No tak, no jestem stary. No, zresztą w, w, obracam się trzy razy wolniej od moich przeciwników. I zabijam ich tylko dlatego, że na przykład, nie wiem, wiążą buta tam gdzieś. Albo Bieganie coś, po ścianie To jest dla ciebie po prostu. Ty Czy tylko ja, usiadasz mówiąc, ja tylko biegam po ścianie, fotelu. Wiesz? i walić z rakiet. Znaczy, i ten element, ten, ten trzeci element wyrażniający tę, tę grę, czyli no ja, ja, ja w ogóle bym nazwał tych ty tytanów hołkanami, hmm. bo dla mnie to jest no, w jakimś tam stopniu, nie boję się tego powodować, to jest z Hawkena. Chociaż troszeczkę bardziej dynamiczna, jednak, nie wiem, kiedyś w hulkana? Nie. Hawken jest, jest naprawdę dynamiczną grą, więc tylko, że tam oczywiście jakbyś, no, nie masz tego całego elementu z piechurami, tymi mróweczkami, które zniatasz, ale, ale wszystko inne jest bardzo podobne. Bardzo podobne, masz jakieś dodatkowe umiejętności, jakieś moce, kilka rodzajów broni, no i oczywiście jesteś mechem, bo co by nie mówić o tych Titanach, czy to dla niektórych są pancerze, czy jakieś robociki i tak to dalej, to są mechy generalnie wsiadasz w ogóle do kabiny takiego mecha i nie wsterujesz, no, Nie wiem, po prostu kwestia chyba jest nazwy, że nie można tego, tej nazwy mech używać, bo ona jest zarezerwowana czy zastrzeżona. No, więc każda firma wymyśla sobie jakieś tam różne swoje nazwy na niej ciągle tego samego. No, ale jak ci się w ogóle ten element podoba, Piotrze? Lubisz sobie no, czasami widzisz, posterować mechem? Generalnie, bo w tej grze możemy również ubrać swojego mecha w sztuczną inteligencję, to znaczy kazać mu łazić za nami i strzelać, kiedy my sobie biegamy ludzikiem i robiłem cały czas dokładnie w ten sposób. Czyli chwilę się znaczy, ponowiłem w machu, zobaczka. ale dużo, dużo przyjemniej mi się biega pilotem, a mecha traktowałem jako swojego kundla, który biegał za mną i strzelał do innych. Mhm. Przy okazji to też jakoś wpływa na taktykę, dlatego że zauważyłem, że przeciwnicy, którzy również są w robotach, najpierw strzelają do innych robotów, więc jeżeli ty biegniesz obok swojego robocika i pojawia się inny wraż robot, to zaczyna walić do twojego, twój wali do niego, a ty znowu spokojnie rakietami robisz dużo większe zniszczenie. To spokojnie rakietami to nie jest tak do końca, bo zanim się te rakiety załadują, namierzą, ciężko jest ubić takiego tytana. Zauważyłem jednak, że to nie no, jest. No, jak że plecy, Skoro dostajesz tą broń przeciwko tytanom, skoczysz na plecy, to kosisz tytana bardzo szybko. No, no właśnie. Nie wiem, czy udało jest... Ci się to w fraczy. No wiesz, wiesz, wiesz, wiesz. Wiesz, ja, ja może grałem w taki disclaimer w takim razie, wiesz coming out. Jak tam niektórzy, jak taka słynna aktorka robi coming out. <laughs> z gier, tylko tak, i, w, tylko y, związane z grami. Grałem może w Tatum Fola w sumie z dwie godziny. Gdzie mi tam do Twoich dziewięciu, nie? <laughs> no, no. Więc powiem tak. Mi na banana wskoczyli parę razy, ale i mi jeszcze do głowy nie przyszedł, żebym wskoczyć, po prostu. Jak widzisz wielkiego robota, który cię zaraz zmiażdży, to odruchowo uciekasz do budynku, zamiast jest... wskakiwać mu na plecy rozumiem. Krzyżę, mamo, mamo! <grystanie> Dokładnie. No ale nie no, jest, jest tak, że wiesz, widzisz takiego gościa, który może z daleka nie wygląda zbyt potężnie, ale jak stanie koło ciebie, to nagle się okazuje, że on jest z pięć razy wyższy od ciebie, więc wiesz, czujesz moc. Mhm. Ja, tak generalnie, już odchodząc trochę od tej bety, bo, bo ile można o bacie rozmawiać, e, zastanawiam się, bo Titanfall będzie grom w pewnym sensie eksperymentem. Będzie to pierwszy tytuł, nie free to play, który będzie tylko multiplayer. No, nie do końca. No i tak. jakiego mieliśmy takiego dużego FPS-a, który był nastawiony. Znaczy, nie mówię, że był nastawiony na multi, bo każdy był nastawiony na multi, nie, ale który no to... nie miał kampanii singlowej. No to Battlefield oryginalne. No ale kiedy to było? I tam też była kampania no, singomowa. Ej, tak? ej, ej, tam była kampania Grałeś tam z botami w szereg map następujących po sobie. Tak, no ale to możesz. No tutaj nie wiesz jak to będzie, bo jeszcze ta gra nie wyszła. Ale no możesz podkreślić na przykład taki swój disclaimer dać, że na tą generację konsol. Na to i na poprzednią. Nie, no, od wielu lat, bo w Battlefieldach teoretycznie był również single player. To się w menu nazywało jako single player. Oczywiście to było granie z botami na mapkach po kolei, z jakimiś mm -hmm. tam chyba modyfikatorami, bo pamiętam, że to niby była kampania wojenna, która w tym czasie. grałeś ja Warhawka? E, ale Warhawk był chyba free to play? Nie. Czekaj, Warhawka, ci Warhawka z PS Trójki. Tak. No chyba, że nie cofamy się do poprzedniej z, generacji. Z sequelem był Starhawk. Tak, tak. Star. Nie grałem, przyznaję się. Tam nie było I... kampanii? Też co najwyżej wychodzi, że jesteśmy tacy wam Bo ja nie, wiem, ale, ja nie grałem. Ale nie z tego, co, co wiem, to były raczej, raczej nastawione gry na, na, na czyste multi. Czy masz rację, że one była absolutnie nastawione na czyste multi, A, ale... a, a przepraszam, a Mag? Mm. Mag miał kampanię? Okej, okay, nie miał. Czyli nagle okazuje się, że cała ale był twoja... W fuple... nie, w... to... Oni to... na początku sprzedawali. Słyszałem? Faktycznie. Nie, bo, bo mi się wydawało, że no, Mag nie był, nie był, był darmo. Że... Tak, na początku sprzedawali normalnie w pudełku. No to fakt, no to, no to lipa, to moja teoria Czyli... poszła się kochać. <laughs> Proszę bardzo, obaliłem twoją, twoją tezę o tej grze, jak, ale ciekawa to, że mogą się gry, które były PS3 Exclusive. Bo no, i Warhawk był tylko na PS3 i Mac był tylko na PS3. Czyli wynika z tego, że Sony jest taką innowacyjną firmą, która już od początku swojej poprzedniej generacji konsol próbowała wprowadzać taki niesamowicie interesujący model sprzedaży, jak gra. Tak, i tak już świetnie szło, że, że teraz po prostu to zjali, Microsoft są skupiować. <laughs> No, ale mnie bardziej interesuje znaczy mnie w ogóle zaskoczyło ja byłem przekonany, że panowie, którzy odchodzą z Respawni, tam z Ampella i West że oni tak naprawdę oprócz tego, że mieli powiedzmy ten, te pomysły i, i że jednak stali za Call of Duty, to jednak no to nie może być tak, że, to, że tylko ci ludzie są odpowiedzialni za sukces tej gry, że to jednak jest zespół że tam są i byłem przekonany, że będzie im ciężko ciężko stworzyć nowy, nowy zespół i tak dalej, no okazało się, że jednak zabrali część zespołu ze sobą, kupę kasy dostali od EA na to, żeby jednak tę grę zrobić i no teraz jedynie, co jest potrzebne, to jest um, odpowiednia promocja. I teraz zobacz, bo powiedziałeś wcześniej, że właściwie są takie jakby te trzy główne, te trzy główne modyfikacje, czyli mamy tytany, mamy ten, ten parkour i yy, i to? Yy... No i mamy, że walczymy z botami, powiedzmy. A i y mamy, że walczymy z botami. I to niby są takie pierdoły, no bo w pewnym sensie, no co z tego, że jest parku. No biegasz sobie inaczej, no co z tego? Albo co z tego, że. Ale nikt wcześniej bo tego nie połączył w jedną grę. Nikt wcześniej tego nie włączył w jednej grze I tak naprawdę najwidoczniej ten rynek e, strzelanin sieciowych był tak skostniały do tej pory, no bo jakby nie patrzeć, mieliśmy co rok Battlefielda albo Call of Duty i wszystkie inne gry, które wychodziły z trybem multi też były mniej więcej tym samym. Ja wiem, mhm. że tam w Crysisie mieliśmy tryb łowcy, gdzie był jeden Predator i bla bla bla bla. Tak czy inaczej, to wszystko było mniej więcej to samo. I ta gra, która się pojawiła, pojawi w marcu. Beta już się pojawiła, dają mi po nowości. recenzja na wszystkie cały internet krzyczy, jakie to jest niesamowite. Dobra, no, no, okej, okay, 95% internetu krzyczy, jakie to jest osolśniewające, cudowne, wspaniałe, odkrywcze, interesujące, i och, tak, chcemy tego wiedzieć. Zobaczmy, co świadczy, że tak naprawdę szukanie jakichś nowatorskich rozwiązań może się bardzo, nowatorskich, może to trochę za mocno powiedziane, ale może się bardzo opłacić. No tak, ale yy, ja, nie, ja wiem, że. Yy... Część słuchaczy może nie pamiętać, chociaż premiera Call of Duty 4 Modern Warfare nie, nie, nie była tak dawno temu. To chyba 2007 roku, ile się nie, nie mylę. No tak, to też było nowatorskie, bo to była strzelanina w dzisiejszych ja, czasach. Dzisiaj to się mówi, Call of Duty ciągle to samo, ileż można by... A to jest nadal dobra, bardzo ciągle bardzo dobra to gra, same. nie? Tylko, że po prostu brakuje tej grze innowacji i te innowacje, które są, to są jakieś takie małe kosmetyczne zmiany. Ale jak Call of Duty weszło, tam był cały ten system perków, odblokowania różnych rzeczy i tak dalej, to ludzie po prostu nie mogli zabrać szczęk z ziemi. Naprawdę, ludzie byli oszołomieni, no nie bez przyczyny, no to jest świetna gra. Nawet, nawet znaczy nie muszę tak nikomu opisywać, czym jest, czym, była pierwszy, czym było pierwsze Modern Warfare. I jestem ciekawy, czy teraz, kiedy oni już mają tak wysoko naprawdę porzeczkę podniesioną, no, są w stanie wywołać taki sam efekt już pełną grą, no bo będą rzeczywiście wywołali, ale niech wyjdzie cała gra, żeby... Znaczymy, czy po prostu ten efekt będzie podobny, który udało mi się wtedy wywołać. I, i jeśli tak, to znaczy, że potwierdzam moim zdaniem swój geniusz. Być może tutaj jestem w dużym błędzie, ale wydaje mi się też, że Titanfall będzie... zabierze bardzo dużą część ludzi, którzy katują Call of Duty, a niekoniecznie przejdą ludzie, którzy grają w Battlefield analogowo. Znaczy, wiesz co? Bo jednak Battlefield przez większe mapy, większą ilość osób, chyba jest trochę inną grą, A te teamy sześciosobowe i ta szybkość rozgrywki, o której mówiliśmy, jednak tak budzi pewne skojarzenie z Columbia. No, znaczy, ci sami twórcy, więc nie ma o czym mówić. Znaczy, na pewno dynamika ta jest. Znaczy, I ta no, trudniej, trudniej jest trudniej zabić. Jest taki przystępny na znaczy, pewno tak trudniej nie? jest troszeczkę zabić w, w Titanfall przeciwnika, jakby troszeczkę więcej kul trzeba wpakować w niego. Więc tu jest ten taki drobny element, który bardziej, nie wiem, w stronę na przykład takich gier jak... Chociaż to jest gruby, mieliśmy szycie, szyte porównanie, ale na przykład stronę Halo, gdzie naprawdę musisz czasami cały magazynek albo więcej wyładować, jeszcze dobić kolbą, żeby powalić przeciwnika. I tu ostatecznie jeszcze nie jest to, bo jeśli tak k 3 oczywiście to oczywiście szybciej się potoczy akcja, ale czasami miałem takie sytuacje, że Strzelałem w gościa, weszło mnóstwo kul, a koleś gdzieś kilka strzałów cennych i mnie zabija, nie? I, i, I to jest jakby ci przeciwnicy, to są jak bardziej chłonną gąbką w, w tej grze, więc to jest taka drobna różnica, już tam zauważyłem, ale sama dynamika. Tak, zgodzę się. Chociaż wiele ludzi porzuciło Call of Duty. Na rzecz Battlefield tego czwartego. Ja znam wielu, wielu osób, które było wiernymi fanami Covid kupowali każdą część, jak tylko się pojawiła, i w momencie, kiedy mieli zdecydować, no, mogę sobie kupić tylko jedną grę, albo mam czas tylko na, na jedną multi, co wybieram, i wybrali Battlefield 4. I, I trochę im się nie dziwię, no bo to jest jednak no, no, bardzo dobra gra. Pomimo błędów, jakichś tam bugów, które ciągle nękają ludzi, to jednak jest no jakby poziom wyżej od Call of Duty, chociaż można powiedzieć, że to jest inna gra bo w innym kierunku. Titanfall może być zupełnie czymś nowym na tym poletku i ja jestem bardzo, bardzo ciekawy reakcji, nie ludzi, którzy są zakręceni na, na tym punkcie, żeby po prostu stać i kupować nie wiem, kody do, do Titanfall na Ebayu, tylko reakcji takich normalnych klientów, którzy w ogóle nie śledzą, wiesz, nie słuchają fantazmagierii przede wszystkim, nie czytają CD action, tylko gdzieś tam, na przykład, nie wiem, reklamy telewizyjne do nich docierają, prasa kolorowa typu Twój Weekend i tak dalej, Że oni zobaczą reklamę, wiesz, w Twoim weekendzie, no nie, że wszystko Ci lepiej wychodzi, kiedyś gasz w Titanfall, nie? Tam albo jesteś kasanową, bo masz najlepszego tytana na świecie. I od razu, wiesz, Muszę iść do sklepu, kupuję. I jeśli tym ludziom się podoba, to znaczy, że automatycznie mamy nowego, może nie króla, ale pretendenta. Do tronu najciekawszego. Zastanawiam jak Electronic Arts poradzi sobie z podziałem swoich budżetów marketingowych na dwie serie. Bo wiadomo, że w Battlefield doszły potworne pieniądze, bo przecież on miał być tym główną, głównym rywalem Call of Duty na tym wielkim torcie nie, ty... corocznych przekształceń. Nie szukami. martw się tym. A nie masz wiesz, wiesz, będą mieli dwie babaczki, które będą musieli sprzedać. No ale robić. przecież, kiedy masz y, takich, takie pewniaki, przecież Battlefield 4, nie wiem, w, w jakich tam ilu trylionach się sprzedał, ale na pewno już na siebie zwrócił i na pewno zwróciły się za wszystkie kampanie, pieniążki, więc y, spokojnie miałem dużo, dużo, dużo kasy na, na Titanfalla, na promocję Titanfalla. Tylko to nie może być tak, że nie zrobią tej promocji. To musi być naprawdę kampania, ty, ty, po prostu otwierasz rzadówkę Titanfall. Idziesz do sklepu, idziesz autobusem reklamatizmowo. On musi być wszędzie, dlatego że to jest nowa marka i ona potrzebuje dużo bardziej agresywnie wejść na ten... Call of Duty, nawet jeśli Cześć. wszyscy wiedzą, że co to jest, to też ma mnóstwo reklam. Na pewno Titanfall ma łatwiej jednego powodu, jeśli chodzi o rynek konsolowy, że na X... Jak mówiłeś? ona, One. one, X one. one. Ich one, one. One. nie będzie miały za bardzo konkurencji, bo ja wiem, że jest Battlefield 4, ale wiesz, to jest nowa marka, nowa gra po raz pierwszy od pół roku, od czasu premiery konsoli, mm -hmm. więc na pewno wszyscy mm, się na nią rzucą. Ja bym chciał zobaczyć jedną rzecz. E, czy boty zasilane chmurą Microsoftu, Microsoft Live, zachowują się lepiej niż, niż boty na pc -cie? Że są zasilane nie wiem, czy <laughs> maszynami parowymi, czy innymi jakimiś buzurkami, bo że... y, z tego, co, co, co tak widać w komentarzach... To daje... w, w Titanfallu na Xboxie. No, z tego, co wiem, to jest Gravatary, e, to jest jakaś porażka względu na to, że chyba są zbyt doskonałe, zbyt e, fantastycznie oddają e, styl jazdy większości ludzi, który polega na tym, że, wiesz, od, od krawężnika do krawężnika, od bandy do bandy, od samochodu do samochodu się odbierze później jak ten biedny system ma tutaj wyprowadzić z tego coś więcej niż jakiegoś takiego szaleńca, e, pirata drogowego, nie? No, ale w Titanfall po prostu y, jestem ciekawy, jak oni uzasadniają to, że... Znaczy, po części nie muszą, prawda, podłączać się do tej, do tej chmury, przynajmniej nie, do, nie korzystając z tej mocy obliczeniowej, tylko po prostu mają być serwery i, i tak dalej. Jeszcze jedna rzecz, która mnie zastanawia... To mówimy o Electronic Arts, którzy przez ostatnie kilka lat do każdej swojej gry w mniejszym lub większym stopniu ładowali dodatkową możliwość zarobku. Ciekawy jestem, czy w Titanfallu będziemy mieli, nie wiem, skórki dla naszych robocików jakieś dodatkowo płatne, czy ten Bionist. element kart do spłaca tych do, tych do, do, do, do slotów, które tam się pojawiają, nie wiem, czy się do tego w ogóle. Wiesz co, nie dziwię się, jeśli, jeśli będą na przykład jakieś paczuszki, które można sobie kupić. Też w, ka w każdej grze masz jakiś taki element e, drobny. I o ile to jest coś, coś tak mało inwazyjnego, e, coś co na przykład ma poprawić komuś e, nastrój, że sobie wyda trochę pieniążków e, i, i kupi sobie na przykład ładniejszą skórkę, ja nie mam z tym problemów. Tylko żeby Ty, to ja, na przykład nie wpływało na moją rozgrywkę, rozumiesz? Żeby ja to nie się było tak, że... Ja trochę obawiam, że elektronika potrafi momentami przegiąć pałę i jest, jeżeli... Ja nie wiem, czy dotarłeś do tak zwanych kart, czy nie. nie, nie, nie. W każdym momencie odblokowujesz sobie sloty, maksymalnie trzy yy, i w trakcie gry zdobywasz karty. Karty polegają na tym, że jak ją ładujesz do tego slotu, to... I yy, że tak powiem, staje się aktywna po twojej śmierci, yy, to ta karta jest jednorazowego użytku, czyli od respawnu do respawnu. I daje mhm. tobie na przykład, że twój pistolecik jest potężniejszy. Albo, że masz mocniejszy karabin. Albo, że lepiej biegasz. Albo, że lepiej skaczesz. Albo, że czas do zbudowania tytana obniża się o 80 sekund. Albo coś tam. I jeżeli ktoś w Electronic wpadłby na ten szalony pomysł, że można by kupować sobie za prawdziwą gotówkę jakieś mega wybajerzone karty, to to by mocno mogło wpłynąć na rozgrywkę. Znaczy... Ja, ja nie wiem... Ja próbuję sobie przypomnieć, jak to było dokładnie w Mass Effect, w multiplayerze. Nie wiem, czy grałeś w, w Mass Effect 3, mm, multiplayer. Nie. Tam przede wszystkim zrobili jedną bardzo dobrą rzecz. Nie grałeś przeciwko sobie, więc ten element jakby kupowania, jakby płacenia za, za przewagę, tak, czyli za lepszą broń i tak dalej, nie miał takiego znaczenia, dlatego że ktoś nie strzela do ciebie z lepszej broni i ty czułeś się jakby stłamszony tym, że po prostu on wygrywa, bo płaci. Ale, ale ten element był taki drobny, wiesz, w, mogłeś odblokować y, paczuszki, kupując y, tam wirtualne pieniążki, prawdziwe pieniążki, albo po prostu odblokować je grając. I, A jak było w Dead tak, Space? W Dead Space miałeś y, też mikropłatności, kupowałeś tam... Że, ale w Multi to jakieś? Wiesz co, ja tam w Multi nie grałem w trójce. Okay. W, dwójkę, w dwójkę grałem troszeczkę i, i akadie przypadło mi do gustu. Powiem, że był jakiś krzyk dotyczący na pewno mikropłatności w single. Znaczy, um, ale czy ale czy to, to było się to był... przekładało na. Nie, na... znaczy to, to, to, to naprawdę były to nie było jeszcze to. to je, można powiedzieć, że to było takie badanie gruntu. Nie było no, nic fajnego, ale. to, to rzeczy, nie było, było dwóch na i tak dalej, prawda? Słucham? W Battlefieldzie premium daje tobie, oprócz dostępu do DLC, również chyba jakieś tam premie do XP, szybsze odblokowywanie przedmiotów. No jesteś tak zwanym obywatelem pierwszej kategorii. No właśnie. Wszystko masz lepiej, nie? Wszystko jest fajnie ciekawiej, świat jest kolorowszy, masz czasami dostęp do pewnych rzeczy wcześniej, ale no, płacić za to premium, ale na polu bitwy... To czy jesteś premium, czy nie jesteś premium, jak nie masz skilla, to nie ma znaczenia. Ja nie sądzę, że jakbym sobie wykupił premium, to bym grał lepiej. Ale, ale, ale tam możesz sobie oczywiście w... Tylko widzisz. Ja, ja nie, nie powiem tego z tego doświadczenia, bo ja nie, ja nie kupuję nic w Battlefield 4, ale wydaje mi się, że tam możesz jakieś te paczuszki sobie kupować, te, te, te walizaczki. A czy to naprawdę jest? No nie wiem, ja mam wystarczająco dużo tych walizaczek po prostu same samej rozgrywki. One mi się odblokowują za różne osiągnięcia, kolejne etapy, które, w, nie wiem, poziomy że nie mam broni czy różne rzeczy, więc jakby nie potrzebujesz naprawdę jakby wydawać jakichkolwiek pieniędzy, oprócz ewentualnie właśnie na premium, ale powiem ci, że premium to jest o tyle dobre rozwiązanie, że płacąc za premium automatycznie. To jest taki season pass. Dostajesz no, no, tak, wszystkie my, tak, my, tak mapy my, tak, i tak dalej. Więc to. jakby z tych wszystkich gier, które jej ostatnio wydaje, Battlefield 4 mimo wszystko jawi się jako taki bardziej uczciwy produkt. Nie wiem, jak będzie w Titanfall. Być może oni się zadowolą tą fortuną, którą zarobią ze sprzedaży gry tak po prostu. Nie wątpię jednak, że jakiś tam element mikropłatności będzie, bo teraz praktycznie żadna gra się nie obejdzie bez tego, ale jak chyba mówię, mądrzejsi ludzie pracują niż, niż w Microsoftie, niż w Turn 10. I na pewno nie będzie jakichś absurdów yy, tak jak tam w tej grze, żeby nie wiem, od boku jakiś samochód, to musisz po prostu życie spędzić, tylko jeździć, jeździć. Jak z... mawia poeta, czas pokaże. Czas pokaże, no i zresztą drugą grą, yy, na którą czekam właśnie z, z takich legendarnych twórców, czyli Destiny Bungie. To może być dość ciekawy shooter, chociaż tam, jak sobie myślę, to jest dużo mniej do powiedzmy, zaprezentowania, jeśli chodzi o, o świeżość jakąś, bo to wygląda po prostu jako, jako taka re, taki borderlands w realistycznej grafice, takiej dużo ciekawszej. No nic, poczekamy do bety otwartej, może, może wtedy będziemy mogli zrezygnować tak jak Titanfall. Więc e, ci, którzy się dostali do, e, do Titanfall, bety wiedzą, jak to mniej więcej wygląda, e, My możemy powiedzieć mimo wszystko, że osobom, którym się nie udało, a jednak zastanawiają się, czy, czy zainteresować się Titanfall, Fold, można powiedzieć, że, że to jest naprawdę fajny shooter, no. Ja to użyję takiego prostego słowa, fajny. Sieciowy. Sieciowy, Dodajmy. Sieciowy tak. W sensie to jest rozumiem, sieciówka, to nie? Troszkę, to nie jest no coś. troszkę tego żałuję, bo wydaje mi się, że kampania Multi kampania single player mogłaby być całkiem interesująca. Mhm. No ale kto wie, może będzie właśnie e, Titanfall 2 albo DLC, czy coś takiego. Wiesz, na pewno w, na pewnym etapie, y, kiedy podpisywali te umowy a propos takiego konsolowego ekskluziva, no, no, musieli podjąć decyzję, czy robimy grę... Y, znaczy, musieli podjąć... Y, znaczy, Xboxowi brakowało w, w, wiesz... Y, takiego konika, takiego, takiej, takiej gry, która by pokazała, patrzcie, jak to świetnie wygląda, na przykład, że y, dlaczego musimy mieć zawsze always on, dlaczego na przykład mamy przewagę nad przeciwnikiem, czyli mamy tą chmurę, y, mamy ten power cloud computing, y, tego live'a, to jest nasza przewaga nad przeciwnikiem i to jest gra, która wam to udowodni, bo na razie y, ani widać, ani słychu nowego Halo i bardziej się zapowiada, że to nowe Halo, który teraz będzie, to, to raczej jakaś kolejna tam Anniversary Edition Halo drugiej części, niż powiedzmy Halo 5. Halapinios. Ja tak z czasem powoli dochodzę do wniosku, że być może najlepszym połączeniem teraz do grania jest PS4 i mocny PC, Bo widzę, że te gry, które są najbardziej interesujące na Xboxie, a na razie to ma być Titanfall, bo Rise, te rzeczy, czyli które Rysz. Wyszły, no Rise, tak powiedziałbym, że są bardzo zróżnicowane opinie, ale wśród tych gier, które miały jednoznacznie pozytywną opinie, jednak Titanfall sprawia takie wrażenie i to Titanfall wychodzi i tu, i tu. Mhm. Znaczy, nie wiem, jak można było się tak cofnąć po wydaniu no, naprawdę Xboxa 360, tak fantastycznej konsoli, i doprowadzić ewentualnie się do takiego stanu, że wydajesz taki setup box do telewizji kablowej z możliwością odtwarzania gier. Ja nie, wiem, ja nie wiem, jak to się dzieje. Powiedz mi, wytłumacz mi to, Piotrze. Bo ty jesteś specjalista od doszukiwania się sensu w tym wszystkim. Myślę, że nasze umysły są zbyt miałkie, żeby to pojąć. To trzeba, bo wiesz... Być jakąś rasą panów, lepszych ludzi, którzy bardziej potrafią zrozumieć biznes i tam podobne historie. Dobrze, dobrze, bo przecież my wszystko wiemy, więc tak nie mów, że tam trzeba jakieś się ale są, te, są te tajne, różne zapisy, którym nie możemy się dzielić. A, a no tak, no to, to powiedz tak, że na przykład embargo albo NBA, które podpisaliśmy, albo cyrograf z diabłem Takie. nie pozwala nam wyrażać opinii w pełni, aczkolwiek my wiemy wszystko. Piotrze, no dobrze, to już zostawimy te tajemnice. Um, Handlowe. Tak, oczywiście. Życiowe, 42 i tak dalej. Dokładnie. To powiedz mi, Piotrze, jeszcze tak szeptem zapytam, ale cóż, w tajemnicy możemy to zrezygnować naszym słuchaczom. W co jeszcze ostatnio grałeś? To będzie bardzo zaskakujące dla Ciebie. Flappy Bird. Bo... <laughs> Oj, tam Flappy Bird. A ty grałeś w Flappy Bird? Yy, ale w wersję pesetową. Bo jak ty... Tak, i powiem ci, że mój rekord to chyba trzy <grych> i doszedłem wniosku, i po prostu szkoda mi życia na to. Ja rozumiem fenomen tego, bo to jest prosta gra, która uczy cierpliwości, ale ja nie wiem, ja po prostu jak mam tracić czas na takie rzeczy, to ja już wolę wziąć i, nie wiem, powiedz paznokcie, się, nie wiem, siedząc na płocie no nie wiem, jakieś głupoty robić, po prostu dla mnie to jest autentycznie zero produktywności, zero przyjemności, nic z tego, nie ma być tego, że po prostu masz jakąś satysfakcję nikom, bo nikom. Z tego... Ja oczywiście, kiedy u mnie na ścianie facebookowej pojawił się ktoś, kto się chwalił swoim wynikiem, to natychmiast moja wewnętrzna żyłka mm, osoby pragnącej konkurencji udowodnienie, że jest się lepszym, obudziła się i udało mi się nabić 45 punktów. O to proszę, proszę. Chociaż y, y, rekord... Y, jest taki koleś, Paul Thrott się nazywa, to jest specjalista od e, Windowsa, w ogóle z Microsoftu. On pojawia się w jednym z amerykańskich podcastów i generalnie on ma chyba jakiś rekord. Ja, ja oczywiście nie dokładnie pamiętam tego wyniku, ale to było coś około, w okolicach 140. O proszę. No ja nie, nie widziałem screena, być... więc nie wierzę, ale ktoś tam podobno z moich znajomych miał 180, ale, ale w to nie wierzę, bo to nie możliwe. Pix it didn't happen. Znaczy powiedzieć tak, że to jest... E, że adrenalina, którą się już ma po, po tej bramce, to jest tak, że po prostu ja nie wiem, czy byłbym w stanie. Chociaż jedna rzecz ciekawa wyszła z tego wszystkiego. Flappy to słowo już zakazane. Tak, tak. Z, z słowa, w słowniku e, e, aplika znaczy, nazw aplikacji. W słowniku nazw aplikacji. Podoba mi się bardzo, jak reaguje na to nie wiem jak to nazwać, czy subkultura małych ja teferóperów gier, nie, bo, znaczy dokładnie chodzi mi o... Reaguje histerycznie. Chodzi mi o Game Jam, jam który się pojawił na tej sprawie, właśnie z robieniem gier, które albo w nazwie mają Flappy, są potwornie trudne i zrzętają grafikę. Pozdrawiamy twórców z... Flappy Pets 3D. <laughs> to co, wiesz, twojej znajomi? Nie, ale ja myślę, że to jest jakieś znane studio polskie. To chyba ludzie, którzy pracowali przy Wiedźminie też Ta, to, to już kiedyś mówiliśmy, że dowolne, prawie dowolne studio polskie, w które rzucisz kamieniem, to na pewno pracował tam ktoś przy Wiedźminie, którymś. Tak, sobie... asety robił. To Wiedźmina, na tak. trawę tak, tak, tak, tak, tak, tak. Eee, Ale wracając do tego, w co ja grałem, to nie było to Flappy Bird, ale uwaga, uwaga, uwaga. Duke Nuk 3D. <głos> Mega telefoniczny. Na telefonie czy na Nie, na Steamie. Mm i Zastanawiam się, jak podejść do tego. i Myślę, poczekaj, że zapytam poczekaj. się, czy... Druga część tej informacji... Grałem... Doszedłeś gdzieś dalej, czy tylko tak po prostu rozwijałeś dwie beczki i doszedłeś, czy to wszystko, co chcesz zobaczyć. Wyobraź sobie, że grają w multiplayer I to zarówno w Cooperative, jak i w zwykły deathmatch Ale to grałeś na myszce i klawiaturze, czy na klawiaturze? Tak, na myszce i klawiaturze. Oszukańczo, wiem, wiem, nieładnie, ale jednak... Jednak skoro już była, to myśl. Powiniesz i... nawet nie na wsadzie, grać, na strzałkach Powinieneś grać no, prawą na... ręką. Page up, page down. W każdym razie weszła na Steamie wersja, która jest jakoś tam spaczowana, niespaczowana, że wszystko dobrze, sensownie działa. Przez Aha. Steam obsługuje multi. No i któregoś wieczoru przyszliśmy, byli całą pierwszą kampanię w trzy osoby. A któregoś. W kopie można, proszę tak, bardzo. W kopie, w kopie, proszę bardzo. Jestem prostu... Duke, blond Duke i, i brunet Duke. Nie, Duke zawsze jest blond, ale ma różne kolory spodni. Rasaryjska, tak. No ba, w końcu te sterydy na coś musiały wpłynąć. To pewnie jednak no Znaczy, na korwus właśnie, wiesz, zakonserwowały go, do stałe. Jak starzeją a... się bitmapy po 20 latach? No myślę, że tak samo jak po 10. Mhm. Myślę, że nie ma dużej różnicy w tym, jak ta gra wygląda 10 lat temu, a teraz jak wygląda. A słyszę tam, come get some. No oczywiście. Nawet znalazłem kilka nowych easter eggów. Jak właz do siedziby żółwi ninja. No proszę. No i e, mi się nam podobało baby, parę rzeczy... Shake it Baby ci się podobało naprawdę. No, Shake it Baby. Znaczy, wiesz, to jest... Ja, ja nigdy nie byłem wielkim fanem Duke'a, ja byłem jednak Quake'owcem. Wiesz, dla mnie, dla mnie Duke to była taki... To była fajna gra, ciekawe, tam humo, ciekawy humor, chociaż nie wszystko było takie bardzo oczywiste, bo to jednak trzeba było w tej popkulturze amerykańskiej troszeczkę bardziej siedzieć jako młody chłopak, to mnie mniej interesowało, ja byłem jednak oczarowany i Lamparty, multiplayer, wiesz, jeden na jednego, ganianie się w tych lochach, strzelanie z rakietnicy, to było coś, nie? A, a Duke Nukem to była taka, taka sympatyczna gra właśnie, można powiedzieć, i jakoś mnie nie wciągnęło, no ale na gogu swego czasu chyba była zdarą nawet. A to nie, um, nie wiem, nie musiał, zobaczyć. No i ja jeszcze kupiłem, tch, no tak mówię, że tak niby nie, nie lubiłem Quake'a, ale mam chyba, yy, przepraszam, yy, Duke Nukem, kilka wersji, bo nawet mam na IOS-a. No, I i, i, i tak, jak z ciekawości trochę zagrałem, ale no niestety, no... To, Natomiast to, wiesz, powiesz, już tam całą swoją kampanię i to jak się zastarzała, to wyjątkowo interesującym przeżyciem było pogranie w Deathmatch, bo mm, jak pograsz sobie w Deathmatch takie gry, to dociera do ciebie, jak bardzo to wszystko się pozmieniało, jak, jak to jest zupełnie, jak kompletnie, totalnie co innego. I owszem, bawiliśmy nie się... Nie nie? Przede wszystkim. No, próbujesz z automatu, ale nie wychodzą. Bawiliśmy się doskonale, bo trzeba przyznać, że śmiechu było co nie wiara. ale... No ta wódka chyba też miała dużo. Nie, nie, nie. To było z alkoholowo. Znaczy, może niekoniecznie, że bez, ale nie tak, że wiesz, A, proszę pana, chodź, jak Jestem jak Jeremy Kyle. <laughs> Chcesz o tym porozmawiać? W każdym razie... E, e, to jest strasznie śmieszne, jeżeli kiedykolwiek grałeś w Duke'a i teraz próbujesz ze znajomymi pograć po sieci i, i wiesz, jakieś nawalanie do siebie z rakiet na szkolnym korytarzu, bo oczywiście scena fanowska jest ogromna, ilość map, tak. które możesz sobie ściągnąć, są miliony, tysiące, setki, łącznie z tym, że nawet na mapach robionych przez ludzi inni ukrywają easter eggi. Mm -hmm. <laughs> więc generalnie, kupa śmiechu. Ja w ogóle kupiłem jakiś bezcen, bo tam był chyba czteropak, więc kupiliśmy cztery osoby za, nie wiem, 8 złotych na obawy chodziło czy 10. Więc panie, wiesz, panie, ty na tym telefonie miałbyś... zapłaciłeś więcej? Cztery piwa w biedronce, ale żeś pan przypłacił. Kurde, nie mil piwa w biedronce kosztuje, niestety, więc tutaj ci. A, to tak, przepraszam, ty to, chociaż ty, ty to w, w Almie tylko kupujesz, tak? <laughs> nie, nie, nie, nie. Ja mam tak zwane sklepy z połem koło siebie, które są niesamowite, bo są droższe od najdroższych delikatesów. Panie jest? Fartucha tam jest takich... Tak, pałośno, ja tam mięsny, wiesz, z takim jeszcze nożem, który wyciera zawsze, kupujesz sobie jakieś mięso o, o, o fartuchach. Mówię, Słucham, ile tej golonki, A to pan, panie Kuldan. <laughs> to, to zwykle? Półlitarka? Hmm. No, ale... Ja, ja mnie nie chciałabym, żebyśmy tutaj się zamienili w jakiś taki retro podcast, wiesz, z ulubą nie? 8 temacie, złotych i 4 Tak. 8 za tych Nie wiem, szczerze mówiąc, ale myślę, że. No, ostatnio, o, właśnie, możemy się pobawić w ja Nie wiedziałem, że masz tu znajomych. Słuchaj, nie, no ja, drugi ja, tata, mama, nie, tam, żona. Aha. W każdym razie. No, zbierałeś. Socjologiczny. Nie wiem, czy zauważyłeś ostatnio nową modę na Facebooku. Ja jestem bardziej od generowania mod, mod. A czy to twoja zasługa? No, Wierzysz, że jestem trendsetterem. Ja miałem pierwszy w Polsce przetarte spodnie i się ze mnie śmiali, a teraz każdy znasz. I po I Miałeś tak, kończyków? Tak, albo na przykład zawijałem sobie nogawki. Teraz każdy zawija. Po prostu czasami się boję, wyjść na ulicę, bo coś przypadkiem zrobię i okaże się, że też jest taka moda. Po prostu to Ale chodzi z... tłum aparacji. Ale nie, powiedz mi, co moda na Facebooku. na Facebooku się pojawiła, która albo jestem za stary, albo nie wiem. A wiem o czym rozumiem. ty mówisz. No, na pewno masz, bo do mnie. Na N, tak? Na, na co? Na, na N jest. Nazywa, tak? że pijesz alkohol, filmujesz się tak, tak, i mówisz tak, e... że, myślałem, że to bardziej wyzwanie, Piotrze Kuldanie tak. e... teraz ty musisz się napić i się sfilmować, i się wytegować. w ogóle to całkiem zabawne, bo ja o tym totalnie nie mam żadnego pojęcia i ktoś z moich facebookowych znajomych polubiłby profil o nazwie tam nie wiem, beka z wyzwania piwnego bodajże a jest tak, że jak ktoś z twoich znajomych polubi, jakiś fanpage to on się tobie czasem wyświetla więc ja zastanawiam się, co to do cholery jasne jest wyzwanie piwne no, i nie Te musiałem To się czekać, nazywa w ogóle w bo... oryginalne, bo sobie tutaj skorzystałem z przerażenia i wszedłem słowo, bo tak mówisz, że takiej nazwy yy, nie. Y, to jest Neck, nomination. neck Oho, nomination. Czyli to jest oryginał. No tak, w sumie wszystko, ze w polskim internecie, musiało być e, jakoś zainspirowane. No bo tutaj na polskim facebooku to występuje jako wyzwanie piwne, chyba. Tak. Tak, no tak w adaptują wszystko na, wiesz, tak zwane lokalizacja. <głos> w dosłownie, piwne. Dosłownie. I tylko kmicica można pić wtedy. Tak, nie wiem, nie wiem, widziałem kilka, ale najbardziej mnie przeraziło to, jak zobaczyłem wśród moich znajomych, że ktoś wrzucił filmik. To było naprawdę smutne bardzo. Musiałem zastanowić się nad tym, ile mam osób skasować z listy od razu. <głos> A czy z tą osobą, czy w ogóle? A się bałeś, że ktoś cię może zaczepić, tak? Nie, bo... Mam wrażenie, że ale nie, tu... bo ja nie wiem, czy, czy ty to powiedziałeś, czy nie. Może, może powiedziałeś, może, może nie usłyszałem. Czym ale... że jest, tak? Nie, chodzi o to, że ten tragiczny element tej zabawy... Że ktoś tam się u, u, utopił. Znaczy, znaczy się nie, w ogóle utopił, na jakiej to... zasadzie polega tragizm tej zabawy, bo jak ja pierwszy raz o tym usłyszałem, to ja pomyślałem, że co to jest za zabawa, że ludzie giną, bo podobno dwóch właśnie nastolatków gdzieś tam y, zginęło przez tą zabawę. I mówię, co to jest? To jest jakiś krąg, nie? The ring. Wysyłają sobie jakieś kasety, które po prostu, wiesz, wychodzi ktoś z telewizora, z ekranu jakaś dziewczynka z długimi włosami cała w glonach i, i coś. I co to jest grane, nie? Może ktoś dzwoni do ciebie i mówi, że za pięć dni umrzesz. To było coś, no, słuchaj. No i właśnie ja nie wiem, co to było, że, bo wiesz, czy ktoś przyszedł do kogoś, bo ty się nie napiłeś, to w takim razie ten, no, wydaje mi się, że ktoś po prostu połączył przypadkowe śmierć jakaś z, z tą zabawą i... i Wiesz, no to jest kolejny łańcuszek. Internet żyje łańcuszkami, Ale a Facebook jakim też stylu, w ogóle się z od tych łańcuszków. I jak, jakiś psy z kulawą nogą, to, to teraz. Koty to, w zimie. zimie. Tak. Widziałem jeden, jedyny filmik, który w wspaniały sposób e, odpowiedział: no właśnie, że nominacje, w ogóle to słowo jejku, jejku. W każdym razie, chłopak w ramach e, wyznaczenia się do tego cudownego zadania poszedł do 450 ml krwi. I powiedział, że jak tacy jesteście kozacy, to zróbcie to samo. No wiesz, on jest taki mądry, bo pewnie już oddał nie raz krew, bo 450 mm to nie jest tak, że hop siup, nie? To musiał być rosły mężczyzna. No taki taki Wyglądał na takiego gimnazjalistę. Tylko takiego już pewnie, który skończył ta już, ta krwi nie, oddał, nie wiem, kiedy nie się kończy jest. 18 lat. Znaczy, <gry> kiedy się kończy lat. No, nie wiem, jest kiedy więcej... się gimnazjum, ale chyba trzeba mieć 18 lat, żeby oddać krew. To też nawet, nie wiem, tutaj ojej... No, widać, Taka straszna to... niewiedza. Dawno temu to było. Ja nie chodziłem do tak? gimnazjum, więc tutaj mnie, mnie ominęła ta przyjemność. Myślałem że powiesz, że nie oddawałeś krwi. Nie, no, chyba mi się zdarzyło. No, teraz już tak, wiesz, tutaj nie możesz powiedzieć, bo żona pewnie słucha podcastu i Trzy życiu, okazuje się, że, wiesz, boisz się igieł i tak nie, nie, dalej, i tak dalej. Nie, nie, u mnie jest dużo ciekawsze tutaj z tym związana przypadłość, to znaczy mam poukrywane żyły. Ilekroć Aha. robię sobie badanie krwi, to e, pani, która musi... Pani gdzieś gdzieś za żyły. Bo, bo, Ale dosłownie, przykład, żebyś wiedział, kiedyś jedna babka próbowała jakieś chyba 60 razy się wbić, dopiero za 62 jej się udało, a jak jej się udało i zaczęła już ciągnąć tą krew, to prawie, że orgazmu z radości dostała, za przeproszeniem. Ale naprawdę myślę, powskoczyła, krzycząc, że tak. Myślę, że ja nie wiem, co tam piłeś i co na ci ale chyba nie do końca pamiętasz, co się tam działo. <grym> że mówię, że się to się Wydaje, to że to, to był jakiś że ona chiński masaż w tym, za w z akupunkturą z szczęśliwym w... zakończeniem. Że, stronę, że ona była w stroju sanitariuszki, to, to naprawdę był jakiś ten... Dokładnie, mówi ci, że, to był, że to, była, to był chiński masaż z akupunkturą ze szczęśliwym zakończeniem. A jeżeli powiedziałeś, że byłeś na badaniu krwi i tak dalej. No, ty. No, widzisz, ty wszystko rozgryziesz. Tutaj agenci z seriali wymieniają. A swoją no. drogą do mnie nie wtedy grałeś, to no był jednak podcast socjologiczny już zostawmy może. E, no tak, rzeczywiście, za bardzo się nie zajęć, później rzeczywiście... E, Żona słuchać też. Tak, tak, tak. E, to ja grałem Błynne jeszcze w, w taką bardzo fajną grę, w końcu ją przeszedłem, tam są w ogóle dwie kampanie w tej grze i e, teraz jak już przyszedłem tą drugą kampanię, krótszą, to mogę powiedzieć, że rzeczywiście ukończyłem grę i ta gra nazywa się Gears of War Judgment. I przyznam, że to jest całkiem niezła część Gears of War. Ona jest specjalnie związana fabularnie z, z Gearsami, z, z, z trilogią, z trilogią e, Feniksa, Markusa, ale nie jest zła. Ona wprowadza parę takich elementów związanych z samą rozgrywką, czyli masz takie, wiesz, przeszkadzajki, które możesz sobie uaktywniać, bo gra jest nastawiona, powiedzmy, na na bardziej takie arkadowe granie, tak? Czyli ta, ta część fabularna, ona, ona jest tam sobie, nie? Jest, ten, jest ten element gdzieś tam dosyć istotny, ale jednocześnie tak naprawdę wszystko ogranicza się do tego, że masz takie 4, minutowe akcje, które takie rozbudowane kilrumy, piękne słowo, gdzie na przykład zawoły możesz sobie utrudnić przez aktywowanie tam dodatkowych, już ja takiego słowa, wspomnień, relacji z zajścia i, i, i czasami to jest na przykład, że może jakieś ograniczenia ze względu na broń, może jakieś, nie wiem, widoczność ograniczona, jakieś mleko, jest jakieś gazy są puszczone, masz jakieś bomby, które wybuchną i dlatego myślę, że na przykład ten etap krótki ukończyć w jakimś czasie, więc jest bardzo arkadowo. Jest mniej jakiejś takiej popularnej pompy, bardziej chodzi o strzelanie, zabawę i gra jest naprawdę bardzo ładna. Zresztą wszystkie girsty świetnie wyglądały i, i, i tutaj nie, nie, nie było jakby od normy żadnego odchyłu. No i ta druga część, w ogóle ta krótsza kampania, coś jest ciekawe, to się nazywa Aftermath, czy Aftermatch, jakoś tak. I generalnie to jest też króciutka misja, jakby taki prequel do tego, co się tam wcześniej wydarzyło. Chociaż też specjalnie, jakby fabularnie nie ma to większego znaczenia. Też chodzi o to, żeby sobie postrzelać i, no, serce się raduje, jak Polacy tworzą takie gry, bo to wiesz, People Can't robili. No tak, tak, tak, pamiętam. I, I to, widzisz, to to polskie naz... W trakcie tej tworzenia, czy tuż po osie, Adrian H. No tak, był... Chińczycy wykupili. Epic, tak, Epic, tak, Epic. tak, tak, tafery. Wszystko, tak, wszystko, wszystko wiemy, nie zapomnimy. Ten niesmak pozostał, szkoda. I pamiętaj, że na pewno w jakimś tam stopniu to jest dziecko Adriana Chmielarza. On nawet w napisach końcowych się pojawia jako ten taki yy, yy, wczesny, czy, czy ten yy, początkowy dyrektor kreatywny, głęboko jest ukryty, można powiedzieć w tych, tych napisach, yy, ale no, to są inne girsy. Ja nie zgodzę się z twierdzeniem, że to są gorsze girsy, że to są jakieś girsy niepotrzebne i tak dalej. Ta część jedynie dlatego sprzedała, bo, bo nie było żadnej kampanii promocyjnej. Nie było, jak, jak nie wiem, jak, jak sobie przypomnisz jak wyglądała kampania girsów poprzedniej części, poprzednich części, no to jednak. Yy, to była większa pompa, a tę grę od początku do końca sprzedawał, sam Epic i sam Microsoft nie starali się, żeby jakby zmyć tą stygmę, że to jest jakby kurczę DLC, czy jakiś dodatek, czy jakieś takie nieślubne dziecko jakiegoś postkomunistycznego studia, które powiło wcześniej może ciekawą grę, ale też się nie sprzedającą. Też bez marketingu. Słucham? Też bez marketingu. No, ja naprawdę próbuję sobie przypomnieć, Yy, oprócz kilku, oczywiście, jakichś tam pełnostronnicowych reklam, gazetek, i nie pamiętam, że była jakaś taka mocniejsza kampania, i nikt tej, tej, tej negatywnej, tych negatywnych tekstów w tylu, że o to jest gorsza gra, że to jest, jak, że to jest niepotrzebna część Gears of War, że nikt z tym nie walczył. że jakby yy, yy, pozwolono, jakby, yy, nie wiem, wylać gorzkie, żalne wszystkich recenzentów, którzy no, wcześniej powtarzali opinię, że Gearsy są zajebiste, to teraz chcą coś innego powiedzieć i nagle mówią, że nie, Gearsy są słabe, Bo jeśli chodzi o rozgrywkę, to można powiedzieć, że nawet Judgment idzie o, o wiele kroków przed to, co było w wcześniejszych częściach. Ale nie wiem, być może brakuje takich charakterystycznych, charyzmatycznych bohaterów, jak były, jak, jak pojawiły się, jakie były, były w trylogii, że ostatecznie po prostu to jest traktowane jak taki, taki bękarcik, jako takie nieślubne dziecko i, i no szkoda, bo moim zdaniem Gears of War Judgment, to jest grana, którą, w, którą, w którą warto zagrać. Ja troszeczkę mówię to tak przez pewne tego, że ja zapłaciłem za nią bardzo małe pieniążki, już to wspominałem w pierwszym odcinku, że to, to były jakieś grosze nie? w porównaniu do pewnej ceny. Być może tak, 60 euro bym za nią nie dał, ale co zapłaciłem, jak najbardziej e, satysfakcjonujące. Więc... No teraz następne gier, jeżeli będą, to zrobi pewnie Epic Poland i już nie będzie tego syndromu kulewego koczęta, tylko że no przecież to Epic zrobił, więc... Słuchaj, Epic, Epic hmm. przez, odkąd już jest wykupiony przez tych Chińczyków i tak dalej, to oni stracili w ogóle cały ten pęd związany z, z tworzeniem... Z, znaczy, nie, nie muszę już tworzyć gier. Ja nie wiem, co oni tak naprawdę mają w planach, co oni chcą robić, sprzedali przecież markę Gearsów Microsoftowi. No, tak, tak. I już jakby Epic nie ma nic wspólnego z Gearsami, więc jakby na część Gearsów nie wyjdzie spod skrzydeł tej firmy. Epic miał kilka tytułów, nad którymi pracował, które nigdy się nie, nie pojawiły nie i nie pojawią. A jak z tą grą Fortnite? No Fortnite to jest, to jest chyba też to jest chyba jest gra, której sposób chyba, też mi się wydaje, że ostatecznie chyba a jak zrobię to, to nie będzie szału, bo to jest, to jest gra godna epika. Czy to nie, nie jest pamiętam, epicka tak gra. Dziwacznie wyglądała strasznie kreskówkowo, tak w mm -hmm. stylu y, Team Fortress 2? No, w, wiesz, no właśnie dlatego mówię, że to nie jest gra, która ma epicki wygląd, charakter. To, to nie może być gra po prostu tam coś która było ma definiować studio, które wydawało wcześniej takie <coughs> gry jak e, e, e, właśnie, Gears War. właśnie Gears of War. Wiesz, bardziej szkoda tych, tych studiów, e, które są jakby pod, e, jakby na, należą do tego, do, do epika, czyli na przykład Cher Entertainment. I e, ja naprawdę chciałbym zobaczyć Shadow Complex 2, ale nie zanosi się. E, szkoda. E, nie możemy się doczekać. Nie wiem, tego Diablo podobnego Blade of Infinity Blade. No chyba że wyszło, a ja już przestałem po prostu śledzić. Czekaj, no, Infinity Blade, ale Infinity Blade to było to iOSowe, tak? No, to jest tak, tak ta gra Infinity Blade. Tak, iOSowe. owe No to chyba wyszło, wyszło. Tak? I to chyba. No, mówisz o części drugiej? No właśnie, to jest, nie trzeciej części. No, trzeciej. Jeśli Infinity Blade wyszło, trzecia część, tak? To nie, powiedz mi, e, mój drogi przyjacielu, co w takim razie Cher Entertainment robi teraz? Hmm. Ja tak sobie właśnie przeglądam, e, co robi teraz niby Epic Games. No i wyskakuje Fortnite, który ma by wejść w 2014 roku. Mm -hmm. A teraz Ten sobie tak patrzę, prawie... bo teraz poprawiam się, tak rzeczywiście Infinity, Infinity Blade 3 e, wyszła. Tutaj... E, od, od, od Pukowu, ja to, co powiedziałem, ale no, było to Infinity Blade, które miało wyglądać jak y, Diablo. No i tak gra się nigdy nie pojawiła, no, więc y, nie wiem, o co jest grane, ale widzisz, epiku tak naprawdę możemy już zapomnieć. Takim, tym, tym starym epiku. Nie doczekamy się Unreal'a. nie doczekamy się y, od nich no to już jest pewne. Y, Myślę, ja, ja tylko mam nadzieję, że... Wieścisz, że... Wieści, że oni nie zrobią y, kolejnej wersji silnika? znaczy silnika tak to na pewno to na pewno chociaż dużo firm które wcześniej korzystało z właśnie silnika Epic no uzależniło się i na przykład EA, które wydawało mnóstwo gier na, na, na New Engine no teraz przeszło na Frostbite i, i tak naprawdę nie są potrzebni Ubisoft zawsze miało swoje silniki więc oni nie potrzebowali Epic Engine no jest Crytek, jest Unity, który jest taki bardzo przecież otwarty i wieloplatformowy z założenia. Dokładnie, no widzisz, nawet Titanfall wychodzi na silniku Source, Tak. co jest tak, w ogóle... To też jest no, sofie, mózg eksploduje, cytując jest... klasyka. No, mamy hmm. silnik Frostbite i trochę się tego... W sumie tak właściwie jak, jak, jak, jak o tym zaczęliśmy rozmawiać, to był taki okres w poprzedniej generacji konsol, mniej więcej w połowie, że prawie każda gra, która wychodziła była na Unrealu. Prawie, to było tak. to charakterystyczne, to I świecenie takich tekstów. Charakterystyczne to było to, że się zawsze tekstury dogrywały. Tak, tak. że się dogrywały tekstury i one były takie jakby mokre trochę często. Mhm. Yy, ale faktycznie teraz silników obrodziło, bo jest i Frostbite, jest, dobrze mówię, Frostbite, Silnik tak. Dice. EA. Tak, EA. tak, jest. Cry Engine, jest Unity, jest ten w, o jejku, Fox Engine z konami. Tak. Capcom Kojima coś Engine. tam swojej dubie też, bo Deep Down chyba ma być na, oparty na jakimś silniku autorskim. tak Jejku, jejku, faktycznie to wszystkie firmy robią w swoje silniki. Tak, a wcześniej było tak, że Był licencje i tak. I, i, i to. Znaczy. Unreal Engine pozwolił, nie wiem, twórcom, znaczy ułatwić sprawę z portowaniem gier na, na, na, na konsole, wiesz, na, na Xbox 360 i PlayStation 3, bo dzięki temu, że, to silnik, że ten silnik egzystował na tych obu konsolach i w jakichś tam wielu aspektach spłyny, to portowanie czy wydawanie gier na te same konsole no, było łatwiejsze. No tak, ale też nie było tak super łatwiejsze, bo to co Unity pokazuje, gdzie właściwie portowanie gry z jednej konsoli na drugą konsolę, czy też na PC, czy też to urządzenie przenośne, w pewnym uproszczeniu odbywa się za pomocą sześciu kliknięć, mhm. a jednak na, na Unreal tak nie było tak, tak pięknie. Co pokazywały konwersje gier z Xboxa na PC. -tę. Z no tym tak. często były duże problemy. Pan nazywa się ten silnik Capcomu. Który, którym będzie napędzany deep down sprawdziłem w międzyczasie. Jeszcze ciekawostka, tak zwana ciekawostka z Wikipedii, że na stronie, na której jest opisana historia firmy e, Epic Games, tak, tak naprawdę przez ostatnie półtora roku jedyne wpisy, jakie są, to jeden wpis dotyczy tego, że Cliff Beszyński, znaczy to już nawet wcześniej, Cliff Beszyński odszedł z firmy. Drugi wpis, że CEO również odszedł z firmę dlatego, że urodził mu się synek i ma zamiar się nim zajmować i trzeci wpis dotyczy tego, że studio eee, ojejku, jejku zniknęło mi eee, impossible, studio zostało zamknięte I co ty, ty? gadasz? Osta... jest tak, w grudniu 2012 Mike Caps ogłosił odejście na emeryturę, w lutym 2013 Impossible Studios zostało zamknięte, no i w styczniu 2014 Microsoft kupił Gearsy, czyli przez no ostatni rok historii firmy, a wcześniej Cliff Beszyński odszedł. Nie wydarzyło się nic tego. No właśnie, no, Cliff odszedł, znaczy... i to jest, to jest to, no, to jest to, co no, powiedziałem. No, jednym słowem. Koniec. Ja się boję, że jeśli, znaczy ja bym chciał mieć jakiegoś swojego insidera w, w People Can Fly, który mi powiedział słuchaj, nie martwcie się o nas pracujemy nad takim takim projektem no niby, niby tutaj też się, używamy w wikipedii jako źródła wiedzy, więc to może być bardzo naiwne <śmiech> Epic Games Poland ma pracować nad Fortnite to jest zmarnowanie <śmiech> potencjału fantastycznych gości, którzy po prostu robią gry z zupełnie innego formatu, oni nie robią Jakieś tam pipidówek. No dla mnie to jest pipidówka ten Fortnite. No, oczywiście wypowiadam się zupełnie na podstawie po prostu jakichś, filmów, jakichś klipów i tak dalej, ale wiesz, to są goście, którzy zrobili e, girsy e, taką fajną wersję girsów Judgment, zrobili zrobili Storma e, ja nie wiem, na ile to studio przypomina to studio, które powiedzmy tam kiedyś tworzyło te inne gry. Oni też nie, nie mają jakiejś takiej biblioteki gier, jak na przykład, nie wiem, Techland teraz ma, że to można tak porównać, ale jak, jak patrzę, co się dzieje powiedzmy z tymi innymi studiami, kiedy właśnie patrzę na, na to, co powiedziałeś o tym studiu Impossible, to jest właśnie to studio, które teraz sobie doczytałem, które miało stworzyć tą grę Diablo-podobną na, na, na iPady: te Infinity Blade Dungeons. Że, że tak naprawdę. Epic znika. Właściwie nasi drodzy słuchacze, tak to, że teraz. Nasi drodzy słuchacze, właśnie. Pierwszy jest... raz usłyszeliście to w Fantasmagierii: Epic zostanie zamknięty. No, nie no, goście, znaczy wiesz, talent y, y, zawsze znajdzie gdzieś tam y, swoje miejsce i czy 11-bit studios, czy y, CD Projekt Red, y, czy mnóstwo innych y, studiów, czy nawet mogą swoje założyć, czy astronauci przyjmą y, y, swoich byłych kolegów y, do swojego grona. No, ja, ja w ogóle życzę Adrianowi Chmielarzowi y, sukcesu, bo to, co on pokazuje, jeśli chodzi, wiesz, fajnie szczuje tymi, tymi gifkami, tymi krótkimi filmikami z, z tego, z The Vanishing of Ethan Carter, naprawdę mi się podoba, że ja jestem zaintrygowany i to, co pojawia się w jego komentarzach, czyli ta, ta inspiracja, eh, eh, tą weird fiction, tą palpą, fantastyką, eh, literaturą grozy, z, z, nie wiem, Opowiadanie Poego, czy coś takiego. Wiesz, Nie wiem, czy to wszystko, Adrian Schmidt wrzucił Bardzo na tak zwane szerokie, szeroko rozmiarowe media społecznościowe jako dalszą część swojej kampanii reklamowej, <coughs> czy kampanii swojej gry. Zdjęcie tablicy, tak zwanego blackboardu, na którym było napisane plan marketingowy dla tam, Vanishing of Future Carter. Dwóch tak. Show some fucking gameplay. No to, jest, to jest nasz jedyny rodzynek taki, jakby tylko jego widać. No ja, Jakbyś miał to, wymi wymienić wymienić Tomasz Gop. Ale Proszę Tomasz bardzo. Gop tak naprawdę... Najem, y który pracuje tu lub tam. On, no tak, ale on y przeszedł z Wiedźmina, gdzie bardziej chyba był pr niż, y niż y producentem. Tak mi się wydaje, nie pamiętam dokładnie, ale tak to wyglądało. No tutaj jednak ma dużo bardziej odpowiedzialną rolę, ale nadal jest tubą i e, opowiada o Lords of the Fallen na lewej i prawo, ale ja tej gry nie widziałem. Nie zaproszono mnie na zamknięte pokazy. E, nie pokazano mi tej gry nawet na otwartych pokazach. Więc szczerze, nie wiem, czy to jest czy to jest coś, co, co, co wiesz, jakby stawiam obok The Vanshing of Ethan Carter, ale nie, że na równi czy coś takiego, tylko po prostu jakby moja ciekawość w stosunku do gry Himmelarza jest dużo większa e, niż, niż, powiedzmy, Moje, moje zainteresowania e, to kolejną grą, tam sikanką, bankom fantazy. Och, ty Czy jako Dark, fan to... Dark Souls mówisz takie straszne rzeczy? Ja nie jestem wielkim fanem Dark Souls, ja jestem fanem Dark Souls, który, fanem Dark Souls. Tak, który, który lubi grać Dark Souls, e, bo, bo, bo rozumie fenomen tej gry, ale ja nie jestem uzależniony od... od, od, od od śmierci, czy innych takich różnych e, sam się umartwiania. W, wypadałoby pozdrowić e, Michała, naszego słuchacza również, który ma nabite jakieś ponad tysiąc godzin tak, w Dark Soulsach. Na, tak, ma, na, ma komputer z... i tylko jedną grę zainstalowaną. No coś, coś w tym stylu. Natomiast naprawdę y, jest to, wiesz, jak zawsze mówi, e, gra w różne gry, ale tak, czy jak potem wraca do DKS-u, bo, bo tylko w nim potrafi się dobrze bawić. Znaczy, może to nadużycie, ale, ale zawsze do niego wraca i mówię, ponad tysiąc godzin samo się bo nie Bo tylko nabiło. tam odnajduję prawdziwych przyjaciół. Tak, bo chyba scena ta, ta, ta, ta multiplayerowa Dark Souls jest dość mocno żywa. Ja kiedyś właśnie przez przypadek, czy nie przez przypadek, kliknąłem, na jak to się mówi, na te wszystkie linki i był ten turniej. Znaczy, turniej to jest słowo umowne oczywiście, bo tam trzeba się umawiać i tak dalej, tam nie ma jakichś specjalnych zasad, ale widzisz właśnie naprzeciwko siebie dwóch gości, jeden ma miecz, na, który ma 3 metry drugi ma miecz, który ma 4 metry jeden jest tylko w samych gaciach, drugi ma też jakąś taką ograniczoną zbroję, bo to wszystko wiesz, szybkość, szybkość się liczy I, i, i tak te koguty wokół siebie tak biegają, który pierwszy popełni błąd, który pierwszy tam gdzieś się zawaha no, Być tak, że ciekawie to wygląda. Ja, Zagłębiając taki stac... kodeks Bushido, bo na przykład nie wolno tak? się leczyć w trakcie pojedynków. Tak. I jak, jeżeli ktoś się zaczyna leczyć, to wtedy sędzia go zabije. To jest bardzo skomplikowane. A tych filmików, jak to ludzie się umawiają i coś tam robią w grze, są setki. Łącznie z tym, że na przykład jest jakaś lokacja, gdzie nieprzyjemni gracze uwielbiają polować na Nubów potem podobno to jakoś to łatwo zrobić, czy nie wiem. Więc inni gracze wysokopoziomowi specjalnie dwójkami spotykają się w tamtym miejscu, żeby polować na tych, którzy chcą polować na no dół. Tak, tylko że w takiej grze jak, jak Dark Souls, to jest jednak. Ja rozumiem, że to może mieć ten thrill, nie? Ten, ten dreszcz emocji możesz odczuwać, kiedy, kiedy coś takiego się dzieje, ale powiem ci, że tak naprawdę, jakbyś grał w gry MMO, szczególnie na serwerach PVP. Gdzie, gdzie możesz być zaatakowany wszędzie O każdej porze i tak dalej To tam byś zrozumiał co to wygląda, na czym polega na Takie właśnie gankowanie Kiedy idziesz sobie, tam zbierasz jagody Czy tam wiem, wyrywasz zęby dzikom Na tym swoim drugim poziomie Może nawet później I tam jest jakiś koleś, który jest Poziomów kilka wyżej od ciebie i po prostu cię zabija Dla samej przyjemności zabijania I wtedy się organizuje Wycieczka z, z najbliższej wioski właśnie takiej, takiej milicji obywatelskiej, która no, poluje na takiego, że się mieszka. I to jest, wiesz, to jest zupełnie inaczej, kiedy to masz taki, taki bardziej otwarty świat, nie? Gdzie, gdzie nie ma czegoś takiego, że na przykład ktoś jakby wchodzi w twój świat, ale tylko jedna osoba może być jednocześnie. No, ja nie wiem, jak, jak tak naprawdę to wygląda w Dark Souls, tak, w szczegółach, ale wiem, Ci, że właśnie to, to gankowanie to cała przyjemność takiego, takiego Obcowania w tym takim świecie pełne niebezpieczeństw czyhających od, od innych, ze strony innych graczy, to tak naprawdę możesz oczyć tylko w takiej właśnie pełnej grze MMO. No Jestem ciekawy w ogóle, co tam będzie World of Cross online, ale w mnie ta gra ani ziembi, ani ciepli, więc tak naprawdę niczego tam nie oczekuję nawet, ale jestem ciekawy, co, co musi, może się tam zmienić. Więc tak żeśmy płynnie <śmiech> przeszli od Gearsów <grym> przez Epika do, do Elder Scrolls, tak, tak. więc pozwolę sobie powiedzieć, że naprawdę fajna gra. A drugą grą, którą zagrałem, dosłownie tak liznąłem, bo chciałem sobie przypomnieć, bo dzięki zaprzywienienemu podcastowi Masa Kultury no, odkryłem Mako i wszedłem w świat Gwiezdnych Wojen ponownie, zabierając się za trylogię tego Admirała Tor Tron, przepraszam, Admirał Tron, trogi admirała Trona, tak zwana. Właśnie, parę że tak, tak budujesz ten suspens, że aż się zastanawiam, od której strony w ten świat, mówiąc, czy czy od MMO, czy od jakichś odgrzewania. No właśnie, już, no, już, no, już nie bo mogę chciałem to się tak... zapytać, czy domyślasz się, jaka gra mogła... To jest gra, w którym już, już uh, dawno temu grałem, miała na swoją kontynuację i nie jest to uh, gra RPG. Nie jest to gra RPG, no to może uh, Force Unleashed. Tak. Tak, The List". I y, zabawne jest też, ja w ogóle pamiętałem, zresztą ona ma bardzo ładną grafikę, to, to nie chodzi ja byłem przekonany, że te filmy przewnikowe to już są w ogóle kosmicznie y, prze, cudowne, ale te, które są y, r, jakby na silniku y, robione, w, no nie wyglądają, powiedzmy, znaczy nie, nie tyle, że źle wyglądają, ale jednak troszeczkę się zastarzały. Y, są oczywiście te elementy w, w, w przestrzeni kosmicznej, kiedy widzisz jakby mniej e, ruchome obrazki, bardziej statyczne, to one są jakby dokładniejsze, jakby więcej z tych szczegółów i to też buduje klimat. E, tam jest jedno z takich ujęć, gdzie e, ten e, Destroyer e, Executor, e e czy jak to, to się nazywał, e, Dartha Vadera e, jest jeszcze jakby w budowie, więc pojawia się tak niekompletne, to fantastycznie wygląda takie ujęcie, ale generalnie po prostu... Mm, no, ta gra ma ten, ten sympatyczny, ten taki piękny, właśnie klimat Gwiezdnych Wojen. I, i, I momentalnie po prostu wszedłem w ten świat ponownie. Ten prolog jest taki, że wcielasz się w rolę Weidera, który osobiście na planecie Kaszyk. Możesz szkoda, się się na iłokach. E tak, no nie na iłokach, e przepraszam, no, na, na, na, na łukach. Tak robi tam po prostu rozpierduchakat. To było o tyle ciekawe, że w, w dziedzicu Imperium jest, w, no część akcji toczy się właśnie na, na kaszyku, więc jakby można skonfrontować swoje wyobrażenia kaszyka, czyli te, taki, tego miasta drzew, tak? zbudowane z drzew, tak w koronie drzew, z tym, co sobie tutaj umyślili twórcy i także w grze i będzie to, to dosyć, dosyć fajnie to wygląda, jakby... Pamiętam, że w Night of the Old public też był kaszyk. Tak. I, i, i to, jest, to jest bardzo ładne miejsce turystyczne. Zielone, przepiękne korony drzew, świeże powietrze, na dole morze, góry, przelatujące stare strojery. No, naprawdę, jak miałbym komuś polecać wakacje, to tak, na kaszyku. Może w mniej takim gorącym momencie, się tak? Nie ma tam akurat Darth a. Tak, A, Darth Vader więc tam na wakacje, to... Bo ja skończyłem przyszedł. list y, jakieś pół roku po premierze i pamiętam, że wtedy wydawała mi się ona strasznie brzydka. To te kilka lat po premierze jak to się sprawdza? Znaczy powiedzieć tak, że ja nie wiem, dlaczego uważałeś, że gra jest brzydka, ale ja uważam, że gra... Wtedy uważam, że gra jest bardzo ładna. Podobałem mi się miejscówki, wszystko. No teraz... Y, ta animacja postaci, te twarze, to, to najbardziej ta piękna to pani pilot y, Imperiala, ona wcale nie jest, jakby trochę uroda, y, nie wiem, ja próbowałem się zastanowić, y, y, na, która aktorka użyczyła jej twarzy, ale jednak ta twarz jest zbyt y, rysunkowa, zbyt tak karykaturalna, żeby to mogła być prawdziwa osoba, bo na przykład y, y, nasz killer, główny bohater, no to jest twarz prawdziwego aktora, tylko że to też gdzieś tam wszystko jakoś się gorzej starzył, ale Wiesz, ta gra nie wygląda źle. Ona ma ten futurystyczny, oczywiście czasami dosyć taki zimny charakter, kiedy jesteś w tych korytarzach, jakichś jakiś hangarach i tak dalej, ale są te bardziej kolorowe miejsca, są tam jakieś bardziej żywe przestrzenie i ja wspominałem tę grę bardzo dobrze. Pamiętać, że świetnie bawiłem, tak? Absolutnie, całkowicie świetnie. Tak, no na pewno, na pewno szkoda, że po prostu już Lucas Games, Lukas Arcy Żadnej gry nie, nie, nie wydadzą Bo to było jednak że Tam czuło się ta, ta, ta, ta Miłość do, do Star Wars że to, to, to, Ja nie wiem, czy w Tej miłości nie będziemy czuli w kolejnych grach Ale na przykład jak sobie zobaczysz Taki Star Wars Tiny, Tiny Dead Star Tą grę no to ona nie ma nic z, z klimatu Gwiezdnych Wojny, oprócz tego, że ma po prostu e, stylizowane obrazki, tam, wiesz, postacie i, i tak dalej. Tak naprawdę ona nie ma nic wspólnego z Gwiezdnych One Po pierwsze, nie opowiada żadnej historii, po drugie, e, nie stara się zrobić nic, nic innego, tylko po prostu zbić troszkę więcej kaski na, na, na wadach Gwiezdnych Wojny. A tu miałeś naprawdę grę, którą być może... No nie wiem, no w każdym razie, jak grałeś, to ja nie będę się tutaj przekonywać Cię, y, To jest bardzo stary tytuł. Jeśli ktoś nigdy nie, nie, nie widział, a gdzieś tam w jakimś koszu z, z tanimi grami udaje im się za, za, za małą cenę wyrwać, to absolutnie powinniście się dobrze bawić. Przepraszam, jeszcze tylko zanim odejdziesz, to powiem ci, że y, aktorka wcieliła się, znaczy była podstawa y, pilotki w, hmm. w Force and No Jeszcze i co to... Natalie Cox, kompletnie nic mi nie mówi, nie mam absolutnie zielonego hmm, pojęcia. Właśnie. No i ma twarz podobno... Ma przerwę między zębami? Ma tutaj akurat nie uśmiechać, ale tylko uśmiecha się z no, kiedy już ale... jakieś inne zdjęcie, co się uśmiecha. Tak. I <laughs> ja to mnie występuje... jakieś zdziwiło, że po prostu zrobili tak, Te podziałki między teraz zębami. Teraz występuje wiesz... w Rise, w Ryżu. O, to karierę robi, dziewczyna Tak, jest, tak motion capture. Co jeszcze w takim razie, Piotrze to by udało się zagrać? E, tak? Właściwie to chyba już nie za bardzo w nic w No to świetnie. <laughs> Więc możesz spokojnie przejść do, do swojego Boże, jeszcze? Nie, ja już nic nie grałem, ale za to y, y, kończę, kończę czytać y, fantastyczne zbiór opowiadań, który... Zastanawiam się, czy o nim już wspominałem y, w, w jakimś tam odcinku wcześniejszym. To jest y, zbiór opowiadań Wypychacz zwierząt Jarosława Grządowicza. Mm. Widzisz, to jest, to jest y, książka, która się okazała oryginalnie w tak sobie próbuję tutaj gdzieś spojrzeć, nie tam widzisz ten szum szale z kartek. Mi się wydaje, że oryginalne wydanie chyba gdzieś tam w 2009 roku się pojawiło na rynku. To jest wydanie wznowione w takiej ładnej oprawie zintegrowanej, ale muszę przyznać, że no, naprawdę Grzędowi świetnie pisze. i Nawet właśnie takie krótkie opowiadania, bo ja nie mówię o tam jego opus magnum Panie Lodowego Ogrodu, bo to już każdy kto, kto, kto, kto słyszał tylko nazwisko Rządowicza na pewno też słyszał o, o, o, tych, o tych czterech potężnych Tomiszczach. Ale właśnie te opowiadania, jak Grzędowicza bardzo lubię, on jest jednym z tych właśnie tej, takiej gwardii fantastów o takich libertariańsko-prawicowych, konserwatywnych korzeniach i to się w ogóle przejawia, w, jakby pojawia w tych opowiadaniach. Jakby, ja lubię czasami, jak jak poglądy pisarza wplecione są w, w, w kreację tego świata. I na przykład jest jedno opowiadanie, w którym e, jeden z bohaterów wraca do tak zwanej zwane, e, strefy, się nazywa specjalna strefa ekonomiczna. I generalnie chodzi o to, że masz jakby coś jak Berlin, zachodni, wschodni, nie? Tylko troszeczkę w innych realiach, bardziej w przyszłości, i to, co my pamiętamy na przykład jako to, ten, ten Berlin taki ściśniony, socjalistyczny, wschodni, gdzie się źle żyło, to naprawdę jest opowiednik Unii Europejskiej, która już tak zapędziła się, jeśli chodzi o regulację życia ludzi, że tak naprawdę wiele rzeczy jest zupełnie niedozwolonych, a wręcz określonych jako przestępstwo. Jednocześnie w jakiejkolwiek formy dyskryminacji, czegokolwiek, jak, jakiś jakiejś inności, jakiejś takiej własnej woli są, są tak niemile widziane, że wręcz mogą no bo sprawiać kłopoty. Więc tam jest dużo rzeczy. Tam jest jedno opowiadanie, które mi się skierzyło w ogóle z, z holokaustem. Ja, ja nie chcę tutaj za bardzo zdradzać, nie dlatego, że nie chciałbym komuś psuć z zabawy z czytania, tylko chodzi o to, że to są naprawdę krótkie, krótkie formy. Tam jedno było tylko dłuższe opowiadanie o o, o dwóch, dwóch panach, którzy spotkali się podczas jakiejś burzy śnieżnej na Syberii i, i spędzają jakby czas ze sobą, jakby odkrywają się, opowiadają, okazuje się, że jakby są zupełnie z innych rzeczywistości. Jeden opowiada o tym, jak, jak cudownie wszystko wygląda, że jakby Rosja to jest w ogóle Ameryka właściwie, tak, jak się ładnie rozwinęło, a drugi jest bardziej taki z tej Rosji, którą my znamy, tak, czyli Sybir, Łagry, Stalin i tak dalej, i tak dalej. I jakby oni żyli równocześnie, ale jakby w innych światach i tej konfrontacji konfrontacja jest bardzo ciekawa. To, to jest jedno z dłuższych opowiadanych. Muszę przyznać, że naprawdę Grzędowicz zaskoczył mnie. Z tym sercem polecam. Naprawdę. To ja tak na szybko jeszcze odrzucę, bo też ostatnio książeczkę czytam. Jeszcze nie skończyłem, ale w sumie już mogę zachęcić. Książka się nazywa Nielegalni. Jest to autorstwa Jezusu. Pana... Czytałeś? Vincent... <śmiech> <śmiech> Vincent Severski. No co, jak na szpiegorski kryminal jest całkiem spoko. Fatalnie napisana książka, fatalnie, bez redakcji, <śmiech> bez głównych wątków poprzeplatana jak sito różnymi wręcz niepotrzebnymi historyjkami, które... Czy ja jestem tak, tak w więc ja cały poważnie. czas liczę, że to się wszystko pięknie znajdzie. zresztą znaczy nie chciałbym się być ale generalnie jest, jest duży problem z tym, że, że nawet nie ma jakby żadnego interesującego zakończenia, bo problem jest taki, że ja, ja nie wątpię, bo to jest... bo ten autor był szpiegiem, rzeczywiście tak, szpiegiem. Tak, tak, tak. Że to jest autentyczny szpieg na emeryturze, ja nie wiem, jak to wygląda to naprawdę, nawet słuchając z nim wywiadu, bo jakby mnie zaciekawił swoją personą. W radio chyba wnet swego czasu, do radia w wnet zaproszono, tam rozmawiano z nim i chodzi o to, że on po prostu tak naprawdę nic nie zdradza. Żadnych jakichś smaczków, nawet jakiejś fikcji nie ma. No, jakby sens tego wszystkiego, wiesz, tego tytułu, tego, tej, tej, tej historii, tej, tej ostatniej ich akcji, która, która jest która mniej więcej jakby jest, jest tą główną akcją, bo tam jest jeszcze ten wątek tak tego, tam jest tego, wątków, tego tam Szweda. jest wątek Szweda, jest wątek no ten IPN-owski, znaczy okej, okay, no bo to się łączy, że no jest ten wątek, nazwijmy to, Taliba. Tak, ale one się, one się oprócz tego, że one mogą się w jakiś sposób przeplatać, to to nie, ta, no, widzisz, tam nie ma zakończenia w stylu Love Actually. Wiesz co, że, że nagle okazuje się, że, że te wszystkie wątki, które zdecydowanie miały sens w jakiś piękny sposób się, się łączą. Nie. I, I ja jestem bardzo rozczarowany tą książką, bo ona też przede wszystkim nie miała redakcji. Ona, to jest grube tomiszcze, które, które nawet nie zostało um, przeregowane pod względem językowym. Ona jest wręcz na jest napisana. Czy, słuchaj, ja, ja, ci powiem tak, ja nie będę tak strasznie mocno kryty, może dlatego, że już nie skończyłem, krytycznie się wypowiadam. na razie czyta mi się to w miarę, okej. Okay. Znaczy, to się strasznie szybko czyta, bo, wiesz, kartkujesz i nie musisz się za dużo zastanawiać nad tym, co do ciebie dociera, mm -hmm. bo, bo ta integral nie jest jakaś kosmicznie skomplikowana i jak się pojawia jakaś postać, to zaczyna mówić, że, a teraz tobie zdradzę tajemnicę. To mniej więcej mm -hmm. w połowie zdania wiesz, o co jej chodzi. E, to. Ale, to, co mnie bawi, mm, i może mm -hmm. dlatego mi się to dobrze czyta, to, Polscy szpiedzy. jeżeli wiesz, że ten polski, bo on mnie strasznie no, szerego, właśnie tak. to, to jest to, to je jakąś taką kolorystykę dla, dla mnie bardzo zabawne, że jak czytasz, tu o szpiegu, który wrócił z Afganistanu, jest i nazywa się Marcin, i przyjeżdża po niego Julka, i razem z Piotrkiem jadą na marszałkowską do jego tajnej bazy, to jakoś po prostu. Nie wiem, nie potrafię tego wytłumaczyć, ale. No, w każdym razie, mówię, ja nie jestem tak strasznie krytycznie nastawiony jak ty, i czyta mi się w miarę, okej. Okay? No, no cóż, no jak to się mówi. Nie chciałem, powiedzmy, zdominować twojej recenzji, ale, ale, ale cieszę się, że nawet wspomniałeś o tej książce, bo wreszcie mogłem swoje gorzkie żale wylać, tak. tak. A widziałeś jakiś fajny film? Uh, nie, nie widziałem Legu to mówię, jeśli o to pytasz. O, ja nadrabiam z Segalem w ogóle film <śmiech> <Co śmiech> I ze Stelonem. Następnie z jeszcze. Z Van Damme już tak mniej. Ja, ja, ja Van lubiłem, ale tam były, to, to były filmy typu Kickboxer, Krwawy Sport. Ja je oglądałem niedawno, tam Podwójne Uderzenie, Nagła Śmierć. To, to są świetne filmy z Van ale ja, ja niedawno je oglądałem, więc jakby nie musiałem sobie odtwarzać tego, przypominać, ale, ale filmy z cygalem, których mi długo, długo brakowało, to jeden to był e, Liberator, Czyli o, Anders, to Anders jest a my, a my chyba trzy części w sumie łącznie, nie? Dwie, a, dwie, dwie. Dwie. Jedna chyba, się na starczy, część a druga? jest bez Segala. Druga się część dzieje na, w, w pociągu. Ach, tak, faktycznie. faktycznie. Tak. Ale po prostu budżet tego pierwszego no, fantastycznie zrobili ryby ja, ja oglądam i, i się dziwię, że e, Teraz znaczy, się Że, niekawe że niekawe można dziewią. było po prostu przetłumaczyć na Blueboxie. Tak, tak nie tutaj spokój, się. to już to nawet nie mówię, no. a tam autentycznie mieli ten e, to jest USS Missouri, tak to się nazywał. W każdym razie e, s, drugi film z Seagalem, który oglądają, t, e, to Hard to Kill. E, próbuję sobie przypomnieć, jaki był tytuł polski, ale to jest e, film, w którym e, segal jest policjantem, a, wygrać ze śmiercią. I tam gra policjanta Masona Storma, który e, jest świadkiem przestępstwa, i przez to wysyłają na niego zabójców, zabijają jego rodzinę. Yy, on trafia do szpitala, tam w śpiążce spędza 7 lat. Taką brodą, ma właśnie się. się. Wiek, tak, tak no, ta broda jest y, świetna, ale to jest później, się okazuje, że tam a, ta, ta pielęgniarka po prostu lubi, lubi tak rzeźbić w owosieniu męskich. Zresztą tam jest w ogóle, coś są świetne teksty, no nie, jak, jak ta pielęgniarka y, mówi do, do segala, on, wiesz, leży, nie wiesz, nie kontaktuje, jest w tej śpiączce i ona mówi, ja wiem, czego ci potrzeba. I, ja sobie wiem, Jakie tekst no, na FCC, wiesz, małego kotka? Nie wiesz, kciaczka takiego wiesz. Po to prostu... Prostu... jeszcze tak troszkę w klimacie. Jeżeli wpiszesz w Google Grafika Liberator, mhm. to oprócz oczywiście okładki filmu z Tigalem e, i samolotu bombowca z czasów II wojny światowej wychodzi tak. również cały zestaw. E, czy oglądasz tajne połówne, Burn After Reading? Yy, tak, tak, tak. To tak, ta, przewijała się przez film taka poduszka yy, trójkątna. Mm -hmm. Kojarzysz tak? Kwestię poduszki trójkątnej, ona tam była dosyć znacząca i charakterystyczna. Klunej z niej się yy, wychodził. Yy, nie. Taka nie, duża aż... trójkątna poduszka w kształcie, może nie trójkąta, takiego ostrokąta, którą kładziesz, i wtedy jeden kąt tej poduszki idzie do góry, a drugi może leżeć niżej. Okej. Okay. Yy. Do czego zmierzasz? To wpisz Liberator w, w Google Grafika, to bo pojawia się właśnie dużo zdjęć takich poduszek, mm -hmm, które służą, że tak powiem, Liberator Bedroom Adventure Gear. Aha, to, to, to, to nie znałem, to odkrywasz całkiem nowy Nieuważnie świat. Nie uważnie z tego wynika Burn Us Reading bo tam właśnie ta, ta poduszka była istotnym elementem historii, jak to Krudy z nią chodził i się obraził. I ją zabrał ze sobą do domu, do żony. No, wiesz co, aż, aż, aż, aż dzisiaj po prostu, może dzisiaj nie, ale jutro w takim razie zaczynam lekturę od, od oglądania tego filmu i, i, i wypatrywania poduszki. Poduszka. Tak, tak, stanowczy, stanowczy. No by się już Ale, no, ale pamiętaj, że w ogóle yy, wecenie do segala, rewelacja, naprawdę kolekcję, no, no, kolekcji sobie całą filmu e, kupiłem, tam jeszcze jest jeden film e, e, Niko, to jest też e, film z segalem, no i e, film, w którym Anacra tam, wiesz, to jest ciekawe, ja spójrz dokładnie, tutaj widzisz, to jest e, prawdziwe wirtualne studia, mogę wstać, e, aha, są trz, pięć filmów, tak, Under Siege, Under Siege 2, Hard to Kill, Niko, Above the Law i to jest w ogóle ciekawe, żeby to, umieścić taki film właśnie w kolekcji? Executive Decision. To jest film z Segalem, który tak naprawdę gra tam przez 5 minut. Bo film jest tak naprawdę z Kettlem Nie czekaj, że Executive hmm. Decision. Hmm. O, tam jeden nie nie on tam jest inny chyba. Nie, wiem, Nie wiem, tam coś tam, akcja w samolocie. Taki, tak, on tam był jakiś motyw z prezydentem Stanów Zjednoczonych? Nie, nie, bo ty mówisz Air Force One chyba. Okej, nie, już za dużo filmów cigala, widziałem w życiu. Wszystkie no tak, zajmują tak. się jeden. Nie, ale to, mm. taka, to, jest, to jest dobry film, tylko że po prostu tam Cygala jest troszeczkę na rekastach. Tam jest jakimś komandosem, który bardzo szybko powiedzmy znika z ekranu i, i skrzypce... No czekaj, on, on jest komandosem, który podlatuje bombę tak, tak, tak, tak. to oglądałem ten film. Tak, ja Pamiętam tak. też, że właśnie to było, Jak to, film z Sigala, on ginie tam w 15 minucie? Jak tak można? No. To jest straszne. Ja no. pamiętam, że, że Sigal kręcił jakiś film w Polsce. Tak, e tak, tam blizna z gruszka. Formy, tam, to jakaś polsko-amerykańska koprodukcja. No tak, ale to są te filmy, te nowożytne z Sigalem, gdzie on po prostu jest szerszy niż wyższy nie ujmując, prawda, elegancji panów szerszych niż wyższych, ale chodzi o to, że on, jak sobie zobaczysz, jak on wygląda w tych w latach 90. -tych, nie, w tych filmach, to był tam smokły, dobrze zbudowany. Przecież on tyle lat ćwiczył aikido, mieszkał w Japonii. A teraz ja, gra na ja, ja nie banku. pamiętam dokładnie, jak ta jego kariera się zaczęła, bo to musiałem... jakieś czytałem o tym, teraz mi to wyparowało z głowy, ale y, to, co masz w tych najnowszych filmach, to, to jest takie odcinanie kuponu. Nie, no, on ciągle wiesz, klęci. Teraz y, chyba w ogóle ma zespół muzyczny. Wiesz, no, moim no, no, no, no, takim no, najlepszym komentarzem w stosunku do tego, co się o dzieje Boże, z Boże, Sigalem... przepraszam, był Liberator 3. Tak? W 2007 w roku i był Sigal był tam tylko producentem. Znaczy, nie wiem, może też grał, ale na pewno był producentem. To jest kolejny film, który muszę trochę obejrzeć. <laughs> z Keanu był. O, by dopiero było coś... O w każdym razie, co do tego filmu, który był w Polsce kręcony, nie, nie, nie. to pamiętam, pewno... że ktoś z moich znajomych z jakichś powodów był na planie tego filmu i krążyła wtedy wspaniała legenda, że Seagal nawet jak japończka, to była twarz taką, jakby się mścił. Mhm. Mhm. No, to nie nieźle, ale tak jak zacząłem mówić, najlepszym komentarzem do, do tego, co się dzieje z karierą właśnie Stevena Seagala, no był Taka, taka scena z filmu JC VD, Jean-Claude Van Damme. Tam jest yy, taka troszeczkę prześniewcza autopromocja Van Damme jako, jako naprawdę dobrego aktora, ale nie wiem, czy pamiętasz ten film. Hmm. JC A co tam się działo? Bo ja całów... no tam jest w ogóle film, otwiera fantastyczna scena akcji, po prostu choreografia, bomba, cukierkowe wiesz, no super Wandam no. w pełni e, możliwości e, giętki, szybki, e, rewelacyjny, niezawodny. najpierw no się okazuje, to znaczy. że to jest plan filmowy, e, gdzie on po prostu gra tak? i on gra samego siebie w filmie e, okazuje się, że wiesz, ma problemy finansowe okazuje tak miał zagrać w jakimś filmie, ale nie zagra, bo o rolę walczy inny aktor i później się okazuje, że to jest Steven Seagal i podobno Seagal e, zrobi wszystko dla tej roli nawet obetnie sobie kucyk, no. I wiesz, i ta złośne, nie? I, że to, wiesz, jak mógł, no, nie? I tak dalej, wiesz. To jest, to jest świetne. I ja się zastanawiam, dlaczego na przykład Seagal nie pojawił się, nie pojawił się w ani jednej części Expendables. No tak, I jeśli to się to nie pojawi w trzeciej że... części, y, jeśli nie będzie w trzeciej części Expendables, to ja nie idę na to do kina. Naprawdę. Ja przepraszam, że cały ja czas doczytuję i sprawdziłem, że Liberator 3 jednak nie powstał. Jest wpisany jako film, który został wyprodukowany, ale jego nie było. Więc to dopiero jest tajemnicą. Czy, czy jakiś szejk, który po prostu był zakochany w, w Liberatorach i w grze Stevena Sigala zapłacił gruby miliony? Mówię, że nie mają co pieniędzmi robić, wiesz, mogą wypychać materace tym pieniędzmi. No Zbalić, to dużo jest. Tak, w sensie, a, no, może, może sobie, wiesz, no tak jak, czy to, czy to plotka, czy nie plotka, to tak, taki szejk sobie zaprosił Mike Ludwigson na prywatny koncert, nie dla jego rodziny. To, no. Wiesz, no jak masz parę milionów. Można nakręcić liberator. Słuchaj, wiesz, jeśli masz pała ze złota, gdzie masz planki diamentowe, kibel masz po prostu z, z, z, z rubinów, yy, telewizor masz 140 cali, wiesz, IMAX masz, i, i już nie masz na co wydać pieniędzy, to, no to sobie po prostu kręcisz sam filmy, nie żeby na tym wielkim telewizorze oglądać. I, i Steven Seagal przyjechał, nakręcił tam parę scen. Tam, jest, nie. Yes. ale to dopiero się... była historia, gdyby okazało się właśnie, że wśród w Dubaju jest jakieś specjalne studio filmowe, gdzie bogaci Szejkowie zatrudniają światowe gwiazdy Hollywood i kręcą sobie jakieś kompletnie idiotyczne filmy, gdzie sami piszą scenariusze. I wreszcie stała taka nisza, która nigdy nie wypłynęła na świat właśnie filmów z nie wiem, z Tommy Lee Jonesem, z Denzelem Washingtonem, z Will Smithem, to nie wiem, on, w sumie, on też grał w niezdzielnych filmach, więc może niekoniecznie ostatnio to to było. Koniec Ziemi, After Earth, nieważne, to było coś. Mm -hmm. Trafić do takiej kopalni filmów kompletnie idiotycznych, gdzie grają wszystkie światowe gwiazdy i to oczywiście wielki budżet, efekty specjalne Michael Bay i tak dalej. To było coś. No. A czy wiesz co, jak mi tak wstało mówić, to taki troszeczkę e, coś w stylu tych e, e, snów, e, <laughs> czyli wiesz, tak prawdziwe zbrodnie, tylko że nakręcenie i tak dalej, wiesz, mają takie pieniądze, że o, mogą takie rzeczy robić, oś to wie, nie? Takie podziemie. to, to no Właśnie, i na przykład tam się. właśnie, o, to jest to, że statyści, że broń jest prawdziwej, statyści giną naprawdę. I tak naprawdę, nie wiem, właśnie Steven Seagal zabił w swoim życiu jakieś 300 osób w takim filmie. A nie, to jest, to jest człowiek w głębim sercu. Naprawdę. <ślad> no, nie słuchaliście go piosenek? No, widzisz, aż tak nie, nie, nie, daleko nie dotarłem. No, naprawdę? W głębię. O, absolutnie. Nie. Ewidentnie, oprócz sprawdzenia, czym jest Liberator, musisz również wejść w, w YouTube i obejrzeć sobie. E... To jest jakiś heavy metal, czy nie, bardziej nie, Ej, takie Christian klimaty. rock. On ma taką małą gitarkę, to takie w stylu jakimś indiańskim, takie country. Ciężko to opisać, naprawdę, ale absolutnie. I on już jest w tej pozycji, bardziej szerszy niż wyższy. No tak. <laughs> Lewie to... mu się trzyma gitarę po prostu, tak? Tak, Jak tak, by... ale gitara ma taką malutką. Ja nie wiem, czy to jest jakiś ban czy banjo ja chyba ja nie? To się nie. nazywa ukulele może? Może na ukulele gra. No co, generalnie on to bardzo brężnie. Y nagrywa płyty, mhm. gra normalnie na gitarze. No. Ja Ty, ale a propos, a propos filmów, teraz mi się przypomniało, co jeszcze obejrzałem. Escape Plan. Plan ucieczki, chyba jest taki polski tytuł i tam grają po prostu nie kto inny jak Sylvester Stallone i Arnold Schwarzenegger. O proszę. I to jest film, który absolutnie nie ma sensu. Ale jest Arnold Schwarzenegger i Sylvester Stallone. To wystarczy, to jest nie. I taki tak mały nasłuży. aktor, wiesz, w trzeciej kategorii nazywa się 50 Cent. <laughs> czy, czy Curtis, jakiś tam. Ja już widziałem jeden film z 50 Cent i, i tam chyba zdaje się grał nawet Bruce Willis. <głos> jak znaczy, po prostu, jak kolejny raper, który już po prostu nie wie co chyba z pieniędzmi, to, to tak może sobie wynajmować, wiesz, kto takiego Bruce'a Willis'a sobie... No nawet twoją ja przecież. No tak, ale ta gra podobno nie była taka tragiczna, nie? Eee, no a ten film zresztą też nie jest taki zły, tylko po prostu on nie ma kompletnie sensu. Nie wiem, czy widziałeś w ogóle Escape Plan, albo coś słyszałeś? No, chyba nic kompletnie. Znaczy, wiesz, w filmie, gdzie gra, gdzie oni grają, to słyszałem, ale nie wiedziałem, że on się tak nazywa. No to jest po prostu klasz tytanów, e, e, wiesz, którego na który czekali wszyscy. I nie, próbuję sobie przypomnieć tam, oprócz, oczywiście tam The Expendables, nie, jakie tam były takie kluczowe momenty, w których Sly i Schwarzenegger się spotkali na planie, ale generalnie to jest to jest film, który, który jednak głównym bohaterem jest Stallone. On jest specjalistą, on jest, to jest gość, który zajmuje się sprawdzeniem szczelności yy, więzień, tych takich uh, maximum security, no. tak, czyli tych takich no, to, to dokładnie tak wiesz, w kosmosie albo wiesz, na dnie oceanu, tam przyjął, że ziemi, nie? I on generalnie sprawdza, czy one są wystarczająco szczelne, żeby przestępcy z nich nie uciekali. I robi to, uciekają on, z nich? On, on y, po prostu sam się tam wkrada do tych więzień, znaczy, w sensie mniej wkrada, co jest powiedzmy umieszczany jako przestępca, no i on sam się z tych y, y, y, więzień wysobadza, ucieka z nich. I on jest po prostu geniuszem. Jest, on z każdego na więzienia tak. uciekł. I tam naprawdę. Prison Break przy Escample'a przy stalonie, to tak jest, wiesz, dzieci w piaskownicy, tam tatuowanie się, jakieś rysowanie sobie po placach map, to jest w ogóle dzieci nada. To, co po prostu, wiesz, z kartonem do mleka robi, wiesz, Sylvester Stallone, albo z, z jakimiś metalowymi duperelami i, i, i promieniami słońca, no to po prostu to jest, to jest Houdini, wiesz, uciekania z więzień. Naprawdę. No i tam oczywiście dostaje takie jedno zlecenie, że nie wchodzę w szczegóły, i trafia do takiego już w ogóle kosmicznego więzienia. I kosmicznego, chciałem powiedzieć, że nie tylko w przenośni, no nie, ale generalnie, jak zobaczysz po raz pierwszy to więzienie, to naprawdę to, to jest takie więzienie, żeby tam, wiesz, to jest zmienić dla X-Menów, dla mutantów, nie? Takie, takie, wiesz, nie wiem, czy widziałeś więzienie, w tym Magneto trzymają. To, to, jest właśnie, to jest takie więzienie, tylko, że masz po prostu więcej takich cel. To coś takiego, jak trzymali y, Loki'ego w Avengers pierwszej części. No słuchaj, no naprawdę, no, jedynie, no, na, no, mi się wydaje, że nawet jakby Stalona e, zalali w tym karbonicie, czy w czym to było, wiesz, co Han Solo zamrozili, to i tak by uciekł. Ja nie wiem, jakby to zrobił, ale on tak by uciekł. I, y, wiesz, cały film jest właśnie o tym, jak jak wiesz, parę rzeczy nie, nie jest po no, nie okazuje się, że z, tam jest zupełnie inna historia, nie, na coś go skręcił i tak zmębieni. dalej. No ale oczywiście poznaje tam e, kolegę, którego gra Arnold. <grym> no przepraszam, ale jak... I jak powiecie, że rola się Arnolda wierzymi, jest... Zup, ale powiecie, że e, e, rola Arnolda jest tak zupełnie niestereotypowa. Nie e, naprawdę, no jedynie mógłbym porównać tą rolę do, tego, do jego m, na przykład e, takich filmów jak e, Turbomen, czy... Jak się to nazywał? Tak. Turbo... Man, tak? Nie, jak się nazywał ten film, w którym on... Last Action Hero? Nie, nie, nie. Coś tam z... Ja muszę zobaczyć. To on, był, on był... On był ojcem zapracowanym, który zapomniał kupić dziecku na gwiazdkę zabawki. Oj, Ale o o grzebuję Ale rzeczy z pamięci. Tak. Nie, to było w telewizji, w tym... Świąteczna gorączka. Świąteczna Gączka, tak. Wersja Jingle All The Way. Tak, a drugi film to jest Junior. To są po <laughs> prostu takie role. I tutaj, prawda, nie gra Juniora, czy tam jakiegoś faceta w ciąży, ale, ale no jest taka rola, bo po prostu taki tak jest, wiesz, jak on się próbuje zaprzyjaźnić, wiesz, i tak dalej ze zastalonem, to pewnie jest inny klimat, wiesz, ten Oz. Masakra. Ale powiem ci tak, że ja lubię Schwarzeneggera, bo to jest autentycznie taki sympatyczny człowiek. No poza tym, że miał wspaniałą żonę i, i, i mu to nie wystarczyło, tylko musiał się zająć tam opiekunką dla dzieci, to jest A jakaś miał, inna historia. Nie wiem, czy wiesz, była ama ostatnio z nim na rynku. Ze Schwarzeneggerem? Tak, ze Zapytali go piątego syna? Było kilka pytań, które były doskonałych, jedno, które mnie bardziej zapadło w pamięć. To ktoś go zapytał, czy ile ilekroć widział predatora, to e, fajnie to się posrał. Bo ja, jak byłem dzieciakiem, oglądałem predatora, to nie mogłem wytrzymać się, posrałem do strachu. Na co on odpowiedział, że haha, to całkiem zabawne, bo wiesz, jak kręciliśmy predatora, to żarcie było jakieś dziwne i któregoś dnia mnie tak przypliło, że wyskoczyłem za drogę, ściągnąłem gać i dostałem rozwolnienia. I ludzie, którzy jechali mieli ciekawy widok. Na co oczywiście jak to na Redditzie, ktoś skomentował, że aha, okay, czyli ta scena, gdzie jesteś cały w błocie, to wcale nie było błoto. Hyper hyper hyper hyper <Italy> Ale powiem tak, ja naprawdę gościa lubię i zupełnie przypadkiem, zupełnie przypadkiem parę dni temu, nie wiem, chyba najpierw trafiłem na Netflixie na film Pumping Iron. I to jest o tym, jak on będąc młodym, chyba zdobywał już kolejny tytuł tam Mr. Olympia. Nie, czyli mhm. jakby już takie ukoronowanie Jego kariery e, On opowiadał o tym, jak się przygotowywał jak, jak wygląda jego trening, na czym to polega Wszystko i tak dalej, wiesz, bardzo fajny taki dokument no, Szczególnie jak ktoś się kulustrystyką e, Interesuje, no, to jest taka biblia nie, Sfilmowana, ale m, Też oglądałem z nim e, Wywiady, jak wiesz Jak on występował na przykład Davida Lettermana W talk nie, w latach 90 Czy tam jeszcze nawet wcześniej Wiesz, młody, sympatyczny, to był gość który Po prostu, no nie dało się go nie lubić i ja, ja jakby rozumiem skąd się brała ta jego popularność I, i to, że on powiedzmy On nie jest jakimś najlepszym aktorem na świecie Ale on ma charyzmę On ma charyzmę taką, że on nabija z ekranu To jest taki wiesz, wielki osiłek Ale jednak mam coś w sobie I Ja kiedyś się śmiałem z, z ludzi, którym, którzy lubili Schwarzenegera, A teraz oczywiście puluję sobie w brodę że, że tak się zachowywałem niegodnie Bo teraz należę do tego W zeszłym roku, nie wiem oglądałeś, wyszedł film Gdzie grał on i John Knoxville z... Tak, no to rozmawiałem nawet w The Last Stand. Tak, Likwidator. E, likwidator tak. E, w poprzednim odcinku. No, czy tam, któryś z poprzednich odcinków. No, Schwarzenegger, teraz musisz na te elementy i tak dalej, <laughs> wiesz, zbierać, A Ale nie? tak, drogą, to Schwarzenegger, ja nie wiem, czy to jest zasługa jakiejś agencji, która robi to za niego, czy to jest jego własnej, e, własnej inicjatywy, ale bardzo dobrze, że tak powiem, umie internety bo wiele razy na Twitterze robi jakieś bezpośrednie wrzuty do kogoś, yy, znaczy w sensie wrzuty, nie, negatywne, pozytywne, nie wiem, ktoś tam zrobił, jakiś kulturysta chyba, czy bokser tak. zrobił sobie zdjęcie na tle plakatu właśnie Schwarzenegera? z komentarzem, że o, to tam zdjęcie mojego idola z lat dziecięcych, na co Schwarzenegger mu retweetował swoim zdjęciem w tej samej pozie, jak stał ten gość i wiesz, przy jego plakacie, o, ja zawsze lubię, jak się bijesz, nie, więc, o. czy no to, wiesz, tak, no, no, ostatnio to... udział w jakiejś akcji charytatywnej, gdzie udawał, znaczy udawał, na y, siłowni był trenerem. I wiesz, i mm -hmm. dorobili mu takie wąsy sztuczne i tam ludzi pouczał, jak powinni ćwiczyć. I wszyscy, o mój Boże, to Ardon ja No wiesz, no, znaczy ja nie wiem, na ile on napisał e, kilka książek, ale on no, tam takie jakby, spod, jakby swojego pióra wydał a propos e, e, zdrowego trybu życia, odżywiania się tam, ćwiczeń itd itd Więc powiedzieć tak, że koleś ma małeb na karku to nie są tylko mięśnie. Ja myślę, że oczywiście on na pewno ma jakichś tam ludzi, którzy mu doradzają. Bo to jak już masz tyle pieniędzy, to masz ludzi, no, którzy mają jakieś Ale Ciężko, żeby był został gubernatorem, prawda? Mhm. No tak, ale tam w tym, w tym Pumping Iron jest taka scena, gdzie on jest w więzieniu. I wiesz, jakby on w ogóle tych, tych, tych, tych ludzi Nie, tych więzieniu tych więźniów W ogóle nie traktuje jakoś z góry, no nie, że to są podludzie i tak dalej Wiesz, że jest tak sympatycznie Oni są też niego bo ta kultura więzienia, wiesz, takiego pakowania I tak dalej, wiesz, to jednak e, Ktoś takim imponuje Ale on tam w ogóle, wiesz e, Momentalnie wszedł w jakiś kontakt z nimi Tak, wiesz, taka nic sympatii no, Coś tak niesamowitego Wiecie, no, fantastyczny człowiek Obok Segala lubię go bardzo Stalona zresztą też, no, nawet Kobro obejrzałem, ale tu już nie będę już uh, o tej Kobrze opowiadał. Ale widziałeś chyba Kobrę, nie? Tak, 100 lat temu. Tak, Osłownie. Kobra... E, e, ten film, z jednej strony powiedzieć, że on się starzeje, e, niegodnie, ale z drugiej strony jak go oglądasz i widzisz, jak Stalon wyciąga pizzę, ma taki mały kawałek tej pizzy, a on jeszcze nożyczkami odkrywa, odkryja jeszcze mniejszy kawałek, taki wiesz, trójkącik na, na, na, na 2 na 2 cm i to zjada, a później z pudełeczka z jajek wyciąga jakieś jakieś medykamenty, jakiś bzd... no, po prostu... Kosmos. Kosmos, kosmos. To co, Piotrze, będziemy kończyć eee, bo... No chyba tak, tak. Rozmowa nasza, powiedziałbym, bardzo około growa, za wyjątkiem mocnego... No, przepraszam cię, ponad po podcastu o, <grystanie> o graty, tajemnich tajemnich <grystanie> fal, <grystanie> tak Tak, mi fall, dużo nam zajął. No cóż, no... Taki okres. Tak czasami trzeba. Niedługo na horyzoncie tak. z nadchodzi, który pozbawi nas Ale czasu. Widzę, że tak... E, w żeby nie narażać się wszystkim, których tak, sobie językowałem, ja powiedziałeś. To jest bardzo, bardzo ostre. To jest takie. To jest jezd... takie. To jest To nie jest fifth, fifth, thrift, fifth, fifth. To ja będę mówił zwolnie i ku swojej ostrożności i tak I tak jest. To nie jest. To nie że To nie jest. To nie jest. To nie jest. jest. Po pierwsze, ten dźwięk można mieć w różnej części zdania, w wyrazie i tak dalej, różnie ale najbezpieczniej po prostu jest mówić TIF. Po prostu. Po polsku. TIF. I tyle. No. No. Dziękuję ci, ci, Piotrze, w takim razie tym edukacyjnym akcentem. For... Za, tak. Za Uczy, wychowuje bardzo... i tak dalej. I bawi. Wszystko, tak. Mam nadzieję, że nasi słuchacze docenią, to też podzielą się w komentarzach swoimi ulubionymi filmami ze Stevenem Segalem czy, czy na przykład Van Damme. Są tych bohaterów o, z dzieciństwa naszego z z razy razy dziesiątym dziesiątym. Akcji jest mnóstwo. Tak, tak, więc tej do koloru, do wyboru. Um, ja ostatnio, tak jak ci mówiłem też prywatnie, e, wracam jakby do oglądania, znaczy odświeżam sobie e, e, te, te wszystkie filmy właśnie, to lata 80 90 to najpiękniejszy okres, są najlepsze filmy. taki filmów już się nie robi. Tak, teraz się kręci na blue box Nie, wspominaj mi, Piotrze, <laughs> proszę Cię, to blue box, ten green box. Ojej, jak, ojej. Ja, jak ja widzę Liberatora, gdzie jest przepiękne, yy, przeciągnięte, taki długi k, długie ujęcie, które pokazuje tysiące ludzi. Później ten, ta kamera idzie i pokazuje George'a Busha, pierwszego prezydenta, jak przemawia. I to, to ja sobie mówię, wow, tego się nie dałoby na, na komputerze, to co by nie robili, to tego nie zrobią. To były czasy. I za to kocham właśnie Liberatora. No. Tanika też kocham, którego obejrzałem niedawno. To też film się nie starzeje. Cały czas miałem nadzieję, że Leo przeżyje, ale przepraszam, Jack. Do, yy, Przeznajcie, tak. oglądasz Przez. tylko i wyłącznie na tej sceny w samochodzie. Z Samo. aha się więc, Szczerze mówiąc, że y, liczyłem na to, że to nie będzie jakichś takich ekscesów, chociaż y, scena z Broszką jak zwykle E, trzymał w napięciu. E, i, i... ale to jest dobry film, przyznaj Titanic to jest naprawdę świetny film ja chyba nie mogę się odnieść, bo jak oglądałem tak dawno y, musiałbym go obejrzeć teraz i jakoś uznać j, jakie mam mhm. zdanie o tym filmie bo jak go widzieli kiedyś to raczej raczej nie jest to jeden z moich ulubionych filmów czy to jest jeden z tych filmów, który oglądasz za każdym razem masz nadzieję, że uda się uratować ten statek naprawdę tak jak w Bambi no dokładnie jeszcze raz Ci dziękuję. Pierwsze dziękuję naszym słuchaczom. Pamiętajcie, żeby wejść na naszą stronę www.fantasmagieria.net na Facebooka, polecać znajomym, lubić, e, lajkować. Co tam jeszcze możecie, można robić? Szerować, udostępniać, tweet'ować, tweetować naeknominować, kopać, wykopać. wykopać e, zakopać, pamiętajcie, przekopać. Ka każdy, każdy like to, to do ok. usłyszenia za tydzień. Ja również dziękuję. Hej. Cześć, cześć.